Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 466. Ja nazywam się Damian Prokadachman dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, Karysław. Witaj, Ryszardzie. Witajcie, witaj, Damianie, witajcie, drodzy słuchacze. Po raz pierwszy można powiedzieć, że w dzień nagrywamy. Tak, właśnie, <śmiech> dlatego zobaczyłem, że jest słońce za oknem, tak, boże, co, gdzie jestem, co mam mówić. To podobno już w ogóle od jutra parki i lasy otwierają, więc jeśli ktoś na przykład słucha w poniedziałek Fantasmagierii, to może właśnie sobie zrobić taką przejażdżkę po lesie, przejście gdzieś, poddechać świeżym powietrzem, tego słońca, trochę tej witaminy D naturalnej wyłapać i tego wam wszystkim życzę. No ale jak trzeba siedzieć w domu, szczególnie w, w moim przypadku, to, to postanowiłem, że nadrobię moje zaległości związane z, z, z grami planszowymi. I część gier planszowych oczywiście y, udało mi się wyciągnąć z pudełka, ale bardzo szybko jakby... Y, rzeczywistość zweryfikowała te moje zapędy i, i wróciłem do tego, do pomysłu grania w gry planszowe na, na komputerze. A że akad Ryszardzie, jesteś największym specjalistą, który jakby łączy te dwa światy, gier planszowych, gier wideo w Polsce, jakby te, te, te, te, te, pod, <śmiech> jasne, te podzbiory. Jasne. Więc ja mówię, no, no z kim mógłbym rozmawiać, jeśli właśnie nie z tobą na ten temat, bo wiesz, bo to jest bardzo ciekawe, bo Gry wideo w ogóle czerpią z gier planszowych nie od dziś. No tak to jest raczej wiadomo, nie, odkąd gry po prostu mogły być bardziej rozbudowane, te mechaniki mogły być rozbudowane, to, to te gry planszowe, które były wtedy dużo bardziej rozbudowane niż gry, niż gry komputerowe, no zaczęły jakby, jakby przenikać się, te światy zaczęły, tak? I, i y no nie wiem, no jest mnóstwo takich gier, które też można powiedzieć, że czerpały po prostu mechaniki albo jakieś takie rozwiązania z gier planszowych. No nie wiem, no dla mnie cywilizacja jest taką grą, która właściwie y, gdzieś tam mogłaby być grą planszową. I generalnie jest w ogóle cywilizacja gra planszowa, ale to już później. Jasne. Więc Punch General na przykład y, jak ktoś lubi bitwy takie na, na heksikach, no to w zasadzie tak dalej, wszystkie tak gry wojenne wyszły od gier planszowych. Cywilizacja, o którą słusznie wspomniałeś, także przecież Meier zagrywał się w tą pierwszą wersję cywilizacji planszowej, która wyszła chyba na początku lat 80. To jest taka gigantyczna gra na kilkanaście godzin, bo w latach 80. jednak te gry planszowe to były zabawy. Przynajmniej te amerykańskie gry, gry planszowe to były zabawy na, na cały dzień, no ale później pojawiły się, znaczy czasem nie później. Tylko obok były też europejskie, a głównie niemieckie gry planszowe, które pozwoliły na zupełnie inny rodzaj zabawy, na gry krótsze, prostsze do nauczenia się, gry, które były także do ogarnięcia przez zwykłego śmiertelnika, bo trudno powiedzieć, żeby na przykład taka bitwa na polach pleonoru, Pola która jest wersją fantazy po prostu gry wojennej, była do ogarnięcia przez powiedzmy nie, typową całą rodzinkę, na, która siada sobie do stołu i chodźcie zagrajmy w bitwę na polach Polonora, albo chodźcie zagrajmy w tutaj w Grunwald 1410. To, tak. jest, to, jest, to jest raczej nierealne, natomiast gry planszowe takie późniejsze, kiedy ten renesans się zaczął pod koniec lat 90 i teraz mamy absolutnie gigantyczny rozkwit. To jest olbrzymi rynek z mnóstwem, mnóstwem tytułów, z mnóstwem ciekawych rozwiązań, bo wydaje się, że nie da się wymyślić czegoś nowego w grach planszowych, a tutaj co roku pojawiają się jacyś twórcy, którzy sprawiają, że musimy cofnąć swoje słowa, bo wynajdują nowe mechaniki. Jak przypomnimy kilka lat temu pojawiła się... Strykanka to już jest stara mechanika, bo strykanki to wiesz, to strykaliśmy sobie jeszcze na podwórku, jak w kolarzyki się bawiliśmy, prawda? No tak, ale nie pamiętam, żeby strykanki były gry planszowe właśnie takie w tych, tych popularnych, no, towarzyskich. Jest, jest. Jak, jak się pójdzie do sklepu tak, dla dzieci z zabawkami, bo wiesz, my mówimy, generalnie jak rozmawiamy, to my zawsze myślimy o tych poważnych takich grach, z, z, bardzo rozbudowanych, ale jest mnóstwo gier, które właściwie są grami planszowymi, które które polegają na jakiejś zręczności, jakieś łapanie rybek, jakieś wciskanie e, sztyletów w beczkę z piratem. No to są gry planszowe, oczywiście one są bardzo mechaniczne, rozbudowane, ale to też jest jakby taki, taki element towa towarzyski tego wszystkiego, e, istotny, nie? Ale łatwo je, prawda je kogoś nauczyć się, jak się gra w takie gry i, i... pamiętaj, tak, że jak właśnie myślisz o tych wszystkich takich grach, jak widzisz e, w tych sklepach dla dzieci, e, lub nie, no powiedzmy, to tak, no faktycznie, tam wiele tych mechanik, które były wcześniej tam, ktoś mógł przełożyć do gier takich poważnych, takich dla nas i zrobić czegoś, coś, coś nowego. I wtedy, ja nie znając tych gier, da dzieci mogę patrzeć na, na taką pstrykankę i sobie myśleć, że to jest zupełnie jakieś, jakieś, jakaś nowość, prawda, jeśli chodzi o, o pomysł na grę. A? No, tak, jak widać, szczerze, sprowadzasz mnie na ziemię, że to nic nowego, Ale już dawno wiesz, takie były. Jest pewna mechanika, chyba zresztą jedna z twoich ulubionych, która tak naprawdę pojawiła się wiem, w 2013 roku po raz pierwszy. Jest to mechanika budowania talii, która pojawiła się po raz pierwszy w grze Dominion Donalda Wakarino i do, dopiero od tego czasu ta mechanika istnieje i radzi sobie doskonale. Ciężko ciężko uwierzyć. Się... Tak, to jest mechanika bardzo nowa. Daniel Vac... Donald, Donald Vaccarino to był i nadal jest wielki miłośnik Magicka i był też sędzią chyba międzynarodowym Magicka i tworzył też własne gry, stworzył ich kilka do szuflady, natomiast kiedy przygotował Dominion, który jest taką najbardziej klasyczną w chwili obecnej grą polegającą w budowaniu talii, to mówi, że u niego, w jego towarzystwie życie inne gry zamarły. W zasadzie i tylko Dominiona i postanowił sprzedać tę grę, bo zgłosiła się firma Rio Grande Games, no i reszta jest historią, gra Dominion, wychodzi do tej pory. Nie, to nie był 2013, to był wcześniej, to był 2008. Musi, to trzeba sprawdzić, no ale to jest gra, która nadal wychodzi, pojawiają się kolejne dodatki, kolejne rozszerzające jej działanie mechaniki, natomiast sam szkielet jest niezwykle prosty i został już wykorzystany w dziesiątkach, jeśli nie setkach gier kolejnych, więc cały czas pojawiają się mechaniki, może nie tak odkrywcze jak budowanie talii, ale cały czas coś nowego tu i ówdzie uda się zauważyć. Są też Widoczne zainteresowania różnorakimi tematami, na przykład był temat, były lata, gdzie w planszówkach było mnóstwo gier o zombiakach. Później była mania na temat gier z Marsem w tle, terraformacja Marsa no tak. na Marsie, no, no może tych ty gier nie, nie ma tak bardzo dużo, natomiast są to gry, które. Ale one tak wypływają, jak to, jak to z filmami były, że nagle po tak, prawda, nikt, nikt nie zrobił filmy tak. o, a, o ataku kosmitów, takich kilka powstało. Albo tak. meteroid, czy asteroida ma uderzyć w Ziemia, to proszę. Armagedon, Deep Impact i no, tak dalej. Jest jest... tak dalej. Zbiorowa świadomość, tak jak u szczurów. Jak jeden szczur już coś wie, to reszta też. <laughs> to, prawda. to prawda. A Dominion, tak potwierdzam, masz rację, 2008 rok. No właśnie. To jest niesamowite, bo to, już jest, to jest tak już popularne, właśnie. Tak popularna mechanika, że tych gier opartych o budowanie talii powstało tak wiele, że nawet ciężko je wyliczyć wszystkie, a to się na tyle spodobało, że wiele gier y, komputerowych y, korzysta z tego. Oczywiście, no, to Slide the Spire to jest taka, y, taka mhm. karcianka. Chociaż tam y, to budowanie talii jest takie. Y, rozciągnięte, prawda, bo, bo tą talię można modyfikować w trakcie i tak dalej. Już takie, takie typowe budowanie talii zawsze zaczyna się od, od kilku prostych kart, które się ma na ręku i, jakby, i zawsze rozbudowujemy tą talię już w trakcie tak. gry, więc to jest, to jest ta istotna rzecz. Ta mechanika budowania talii pojawia się na przykład okresowo w Hudsonie. Pojawiają się bójki, które, które polegają na tym, że tworzysz talię. Zaczynasz z kilkoma podstawowymi i dobierasz kolejne, płacąc za nie. I ta sam, znaczy bardzo podobna mechanika jest w, tej, no, w tym nowym systemie, który się nazywa ustawka, chociaż to już jest tak, tak zwane auto tak, automatyczne szachy, które wcześniej się pojawiły gdzieś indziej, ale to też, jest, to też jest mam wrażenie mocno inspirowane grami planszowymi. Te światy coraz bardziej zaczynają się przenikać. Przy, przypomnijmy, że wiele, wiele gier planszowych wymaga też aplikacji zewnętrznych do działania albo do wspomagania działania i no, dzisiaj chyba sobie porozmawiamy... Ty no masz właśnie, plan, mam kilka, nie chcę, nie chcę Tak, mam, za, mam plan, bo, bo tak, bo, bo gier w ogóle takich opartych, tak, nie, no, zainspirowanych albo przeniesionych ze świata plansz, gier planszówek do, do świata gier komputerowych i przerobionych na, na, na modę, tak, jakby to powiedzieć, na nowo zinterpretowanych, było mnóstwo. Przecież na przykład Space Hulk, e, taka, taka gra, to była gra planszowa, prawda, game no shopu jest. i nadal jest i... i ta gra komputerowa była zupełnie inna, chociaż oddawała ten, ten klimat i mniej więcej y, podobny pomysł był, ale jednak rozgrywka była zupełnie inna. Ale są. Y, zanim przejdziemy właśnie do, do, do tego, jakie gry planszowe jakby zostały właśnie, przy, w, jakby niemal jeden do jednego przeniesione w świat cyfrowy, to y, tak na rozgrzewkę chciałem cię zapytać, Szadzie, jak, znaczy na pewno nie wymienimy wszystkich, ale czy zdawałeś sobie, jak wiele gier takich Triple komputerowych, wideo, konsolowych zostało przeniesionych później na, na, na gry planszowe. I można powiedzieć, że to Dużo. tam odcinanie kuponu, nieodcinanie kuponu, nieważne. I niektóre te gry są udane, niektóre nie. I na pewno w, kilku, w, kilka, w kilka z nich grałeś, ja tak może wymienię, jak będziesz chciał coś powiedzieć więcej, albo grałeś, to, to, to, to proszę mnie, mhm. mnie zastopuj i kilka słów nie powiemy. Wydaje mi się, że grałeś w Excom The Board Game która wykorzystuje aplikację właśnie. Nie grałem, natomiast y, widziałem ją, wiesz, ja nie jestem ogólnie fanem zbytnio gier kooperacyjnych, a to jest gra stricte kooperacyjna, bez elementu zdrajcy. Ja bardzo lubię gry z elementem zdrajcy. Aha. Czyli właśnie natomiast... jest twist, niby kooperacyjna jak Nemesis, nie, ale tam tak. jest twistik. No, no w Nemesis też może być zdrajca. To jest mhm. fajne. Może, ale nie musi. Natomiast akurat w Excoma nie grałem, tam też jest aplikacja wykorzystywana do chyba podawania kolejnych etapów mhm. rozgrywki, które mogą się różnić w zależności od tego, ile osób gramy, jaki scenariusz wybierzemy i tak dalej. Natomiast jak dosyć szybko poszedł w zapomnienie, to była niezła gra, z tego, bo recenzję oczywiście czytałem, natomiast jak już mówię, sam mi gram, z recenzji wynika, że to była niezła gra, ale nic, co by powolało na kolano. Mhm. Da, dawaj dalej. No właśnie, to jest. A szkoda troszeczkę, bo, bo... Znaczy mi się wydaje, że może ta aplikacja to jest ten problem, bo są gry, które yy, na przykład to jaka, troszeczkę nie jest w temacie, dlatego że yy, posiadłość szaleństwa nie ma swojego odpowiednika chyba w yy, do jednego, jednego w krze komputerowej, ale ta druga edycja czy trzecia, już nie wiem ile tych edycji było, korzysta nie. z aplikacji. Właściwie cała narracja, wszystko się dzieje w aplikacji, my tylko na, na planszy ustawiamy pewne rzeczy, znaczniki, yy, tak jakby tę historię prowadzić, a tak naprawdę cała, to jest gra niegrywalna bez aplikacji tak, w ogóle. tam jest cały, wszystkie nie, nawet, czy dialogi, ale cała właśnie atmosfera, muzyka y, komentarz, czytanie narracja, tam wszystko jest po prostu aplikacja ja kiedyś nawet zrobiłem taki eksperyment nie mając przed sobą w ogóle gry chodziłem sobie po całej tej posiadłości, klikałem i właśnie odkrywałem co się dzieje i to, i to w samym sobie było interesujące oczywiście no, to jest takie granie na półgwiska no właśnie to nie jest granie, ale ale, ale no, mi się nie podoba ten światecz, kiedyś rozmawialiśmy, że ja rozumiem, że, że to jest jakiś taki trend i to jest jakby em, może przyszłość, ale dla mnie to jest jakiś tam em, ekwiwalent takiej wersji Monopoli, nie wiem, czy widziałeś, która ma taką mechaniczną chyba jakąś wieżę, która po prostu mówi ci, co masz robić, tam tylko wkładasz karty. Ja już nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale to była jest taka... Jest wersja Monopoly z czytnikiem kart. Każdy ma swoją kartę kredytową i te karty można kodować. Jak komuś płacisz, to wkładasz kartę do czytnika, wpisujesz wartość, no i on, on dostaje kasę, ty, ty tracisz, więc A, nie ma po możliwości taki, żeby, Zamiast banknotów, tak? Tak, zamiast banknotów są karty kredytowe. No to też... Ale to też troszkę inaczej. O Monopoly na pewno też moglibyśmy porozmawiać, ale nie w tym odcinku. Ta, ta, ta, ta. Nie, nie. Y Wiedźmin, gra przygodowa. Nie wiem, czy, y czy grałeś grę planszową. Grałem, to jest ciekawe, grałem. Że, y że ta, ta nie gra, gra planszowa... Grałem. W ja grałem w wersję cyfrową, bo zanim była wyszła papierowa, była też wersja cyfrowa, ona nadal istnieje. Jednocześnie chyba wyszła. I ja ubolewałem nad tym, że ona miała wszystkie y powielała wszystkie takie błędy gier... Y y jakby to powiedzieć, no takich planszowych, gdzie długo się czeka na swoją turę, to po pierwsze, praktycznie grasz, praktycznie osoby, a, po, a poza tym jest prak praktycznie zerowa interakcja. Zerowy wpływ masz na to, co robią mini gracze, więc nie możesz sobie przeszkadzać. Więc yy, tak naprawdę to, w, nie wiem, mógłbyś grać z samym sobą yy, i, i tyle. że nie ma, nie, ma, nie ma ani interakcji, ani też nie ma żadnego wyzwania, jeśli chodzi o, o, o walkę z przeciwnym. Ale to jest, to jest moje odczucie, które, które właściwie po kilku partiach miałem I, i te partie wystarczyły, żeby po prostu już więcej nie miało ochoty w Wiedźmina grę przygodową zagrać. To jest najgorsza gra Ignacego Trzewiczka, który, który ogólnie robi bardzo porządne produkcje, a tutaj widać, że chyba to nie było szybko, tak? I... To była gra robiona na zamówienie, zgłosili no się pewnie do, do Ignacego CD co, co Projekt teraz się zgłosił, zrobił grę, która no jest słaba po prostu. No, jest... Zgłosili się dobre osoby, tylko powinni zrobić tak, słuchaj Ignacy, masz tam jakąś grę, na którą już długo pracujecie, i tak dalej, no mamy jakąś tam, nie wiem, kosmiczną, stę. a może by się ją dało przerobić na fantazy i zrobić, no. w te, i wtedy byłoby lepiej, a tak może zrobić tak. od początku grę pod, pod uniwersum w jakimś takim określonym czasie, no, no niestety, niestety no projekt miał, miał kilka pomysłów na, na odcinanie kuponów i, i niestety chyba mi to nie wyszło. Gra planszowa albo na przykład MOBA była taka, nie wiem czy, czy pamiętasz, niespecjalnie mi się też podobała i ona się nie przyjęła, coś tam czegoś brakowało, no ale co zrobić. Kolejną grą na liście, tu jaką sobie spisałem, ale nie grałem w ten i ten nawet nie wiem za bardzo, jaka tam jest mechanika, to jest Portal. The unco Uncooperative Cake Acquisition tak. Game. Portal gra, grałem raz, kupiłem, dałem ją w prezencie swojej sestynicy, która jest wielką fanką świata Portala. Portala. Portalu? Mhm. Portala. I no to jest gra, w której chyba zajmujesz się zatrudnianiem nowych ludzi tej Aperture Science. To nie jest gra z portalami A... jako taka, tylko to jest taka bardziej gra z zarząd... Z zarząd... ze zarządzaniem zasobami ludzkimi, plus oczywiście są tam takie typowe dla świata portala interesujące myki i humorystyczne wstawki. Mhm. To jest gra dla fanów. To jest gra dla fanów. Nie ma... Mechanicznie z portalem nie ma zupełnie zupełnie nic wspólnego. No to widzisz, to tak to mi... właśnie, bo jak ja zobaczyłem, to nawet widziałem takie pewne elementy, że graficznie od razu jakby nawet nie wiedząc, że to jest hmm, gra o portalu od razu jakbyś byś mógł się domyśleć, bo tam są tak charakterystyczne, ikoniczne na przykład elementy, jakby właśnie ta kostka i, i tak dalej, ten, ten wygląd. No ale skoro, skoro tam nie ma nic o portali, to o, taka to sobie gra. Yy, kolejnym tytułem, który tak sobie napisałem, to jest Assassin's Creed Arena. To, Arena nie, to, to nie Arena. widziałem w ogóle nigdy. Nawet nie wiedziałem, że istnieje. No ja też to, dzisiaj to, to pierwszy też raz przekonają się, że taki tytuł istnieje. I hmm, powiem tak, jak, jak spojrzysz na, na tę grę, to ona bardziej przypomina jakąś. E, nie, wiem, jak to się mówi, e, nie American Trash, tylko Euro, eurotrash, Nie, nie eurotrash, Jak się wina na e, nie, euro, gry. W nie, nie, euro. Nie, gry. Gry euro, po prostu, tak. Tak, jest, jest bardzo, e, bardzo prosta plansza podzielona na e, chyba na 7 na 7 takich pól kwadratowych, you know, jakby yy, to, to właśnie mogłaby być gra, która właściwie, ktoś miał jakiś pomysł na mechanikę i ktoś po prostu postanowi dokleić yy, nie wiem, nazwę yy, Assassin, Creed i, i, i tyle, nie? bo to jest yy, yy. znaczy, jest ładnie nawet wydana, ale tak jak mówię zupełnie mnie nie zupełnie nie oddaje klimatu oryginalnego gry, tak mi się wydaje, gdzieś tam po prostu jest jako dodatek, na pewno, na pewno czymś interesującym, ale nic więcej. No, teraz idziemy z inny tytuł. Wymieniam same tytuły AAA, więc jak, jak w pewnym momencie na przykład skończę wymieniać i na przykład czegoś braknie, to proszę. Ryszardzie, tak, tak. Ja sądzę, sądzę że czegoś braknie, hmm. już tak się nastawiam, bo właśnie Spoko. będę chciał wtedy wkroczyć. Okay. Ciekawe, czy dobrze przewiduję. No to Gears of War gra planszowa. Czy widziałeś tak, grałeś? Grałem to jest też kooperacyjna, wydana przez Fantasy Flight Games też no, wydaje mi się zrobiona na szybko, żeby wykorzystać chwilę, kiedy wyszło chyba Judgment wtedy, nie pamiętam. Mm -hmm. Gra zrobiona przez Korea Konieczkę, czyli do bardzo dobrego projektanta, który w sumie odpowiedzialny jest chociażby za Battlestar Galacticę świetne, chociażby za nową wersję Twilight Imperium. Jest chyba też, pracował przy Dragon Hall, o którym pewnie coś powiemy. Jest to bardzo dobry projektant, natomiast Gears of War, jak rzadko która gra nie doczekała się żadnego dodatku a Fantasy Flight Games stoi dodatkami do gier, więc sprzedażowało pewnie było średnio. Ładne figurki. Tak. A Myślę, że to zasadzie... była kwestia też tego, że mogli stracić licencję, bo to chyba też, jak, jak po tym, jak Judgment wydali Judgment, nie wiem, czy Judgment to była ostatnia gra jeszcze wydawana przez Epika, a później studio zostało wykupione, czy w ogóle marka została wykupiona przez Microsoft? To nie było tak jakoś? Nie pamiętam. mi się wydaje, że tutaj też mogło mieć to mówić. znaczenie że po prostu jak się zmienił właściciel prawa do marki, to to zawsze z tymi licencjami jest, jest, jest, jest problem i, i tego nic nie wiadomo I, no i dlatego pewnie, gdyby to było tytuł który wydaje po prostu Fantasy Land Games to nie wątpię, że nawet jakby się tam trochę gorzej sprzedało, to by na tych dodatkach i tak swoje, swoje odrobili znaczy gra wygląda ładnie, zastanawiam się tam, czy tam nie było tego jednego gimiku, jak to się ładnie z angielskiego mówi, wykorzystanego czyli to strzelanie zza osłon samej że nie została wykorzystane? Czy, czy po prostu to jest taka, taka, taka taki bitewnia bitewniak to był bardziej, nie? Tam nawet nie ma osłon, z chyba jako mod, modeli, tylko jest to chyba odwzorowane w postaci jakiegoś tam współczynnika w mechanice. Ale, ale to, to też nie jest gra, która zbyt za, zawojowała świat, powiedzmy sobie jeszcze. Zresztą często tak bywa, że te gry oparte na na przepraszam, tak gry Planszowe oparte na jakichś grach komputerowych niekoniecznie są dobrymi planszówkami, albo może niekoniecznie są równie dobrymi planszówkami, co gry komputerowe, o, na których były oparte. Tak, tak. No, wygląda na to, że ogóle gry, i to nadal pokazuje, jakie, że gry wideo to jest takie medium, które jest bardzo ciężko w jakimkolwiek innym, innym medium nie wiem, oddać, bo i filmy oparte o gry komputerowe. Nie, nie zawsze, prawda, wychodzą Przeważnie wiesz, książki, to... książki, komiksy to jest w sensie jako dobudowanie historii, które znamy z gier ta, rozbudowę jak, one świata, może nie są ta, dobre univerzny. pod względem literackim wiesz jak popatrzymy sobie na przykład na morze książek wydawanych do, do Warcrafta, czy do Diablo czy do Starcrafta to są pozycje literacko średnie mówiąc bardzo łagodnie Podobnie zresztą było kiedyś w przypadku na przykład systemów RPG było coś, i nadal jest coś takiego, co się nazywa Black Library i tam wychodzą książki z uniwersum Warhammera i Warhammera 40 tysięcy i to są fajne fabularnie często powieści, trochę kiepskie pod względem czasami, pod względem no, w sensie narracyjno i ogólnie sztuki pisania Chociaż zdarzają się wyjątki i, i na przykład taki Drachenfelds do Warhammera to była świetna książka. Świetna książka, znaczy bardzo dobrze napisana i, i bardzo, bardzo fajna historia. I, i w Warhammer 40 tysięcy też się pojawiają takie nie, lepsiejsze troszkę niż, niż przeciętne opowieści. No ale to, to, to jest akurat medium, które moim zdaniem fajnie uzupełnia świat gry, ale uzupełnia pod względem fabularnym, bo na pewno nie pod względem mechanicznym, prawda? Możemy sobie chętnie poczytać o czymś. W przypadku planszówek tak raczej nie jest. Jak zagrasz sobie w planszówkę jakąś, nawet rozbudowanego Ameritrasza, nie wiem, jak Twilight Imperium 4, gdzie masz tam wyraźnie zarysowane konflikty pomiędzy rasami i, i widać też, jakie to są rasy, bo każdy ma, każda rasa ma swój opis dokładny, to nie wiem, czy, czy, czy kusiłoby cię sięgnąć po książkę opartą na Twilight Imperium 4 i o tym, co tam się dzieje. Czy To wszystko jest, Może, to jest tak? związane tak naprawdę z tym, jak, jak bardzo się, się w coś wkręcisz, jak bardzo się wkręcisz w ten uniwersum, Też miałem taki, taki epizod, e, że odkryłem Wars, grę, nie wiem, czy kiedyś nie wspominałem o niej na to jest to jest gra, którą wydał Decipher, e, po tym, jak, jak stracił licencję na Gwiezdne Wojny. I, Gwiezdne Wojny no. Tak, i tę samą mechanikę, którą, która była w Gwiezdnych Wojnach, no wykorzystał w, w, w innym tytule, właśnie w tym Wars. I to było tyle ciekawe, że, że, że jak ja zobaczyłem te karty, to mnie bardzo zainteresował te, te, ten świat, ale no, karty nie przekażą ci tak w pełni flawu, nawet jeśli tam miał być jakieś podpisy do obrazków, żeby sobie coś wyobrazić. I ja wtedy się bardzo zainteresowałem, jeśli chodzi o, o fabułę, okazało się, że oni, choć niestety nie udało się osiągnąć żadnego sukcesu, bo to jest tak, że nawet za dobrą mechaniką ludzie nie pójdą, pójdą za marką. I ludzie mm -hmm. poszli za Gwiezdnymi Wojnami do innych karcianek opartych na Gwiezdnych które były bardzo słabe, które właściwie, no, no było, widać, że były po prostu takim ordynalnym odcinaniem kuponów. Ja już nie chcę wymieniać tytułów, żeby, bo, bo każdy ma, może mieć swoją opinię, ale ja, ja generalnie bardzo, bardzo mechanikę y, y, y, oryginalnych, oryginalnej karcianki Gwiezdnych Wojn lubiłem, bo tam było. Naprawdę wiele możliwości. Oczywiście yy, semat zwycięstwa był jednakowy. Tak? Nie, nie była ta gra o, o w tak wielu możliwościach, jak na przykład yy, wspomniany wcześniej Magic the Gathering, gdzie naprawdę każdy deck, każdy kolor jest wyjątkowy i kombinacje kart no, no, tworzą yy, no, no, takie, takie rozgrywki. No, to się w głowie nie mieści, co się może dziać. Tutaj oczywiście to nie o to chodziło, ale zainteresował mnie ten świat i Fakt, no, dokupiłem sobie, tylko że niestety nie, nie mogłem nigdzie znaleźć w wersji papierowej, ale jest taka stronka, nie wiem, czy kojarzy, Drive Through RPG i oni sprzedają tak. właśnie wszystkie podręczniki, jakiekolwiek są, w wersji pdf tak. I tam znalazłem, e, okazało się, że też wyda, wydano RPG, e, r, e, znaczy grę fabularną w, właśnie w, w, w, tym, w tym świecie, gdzie mogłeś poznać te frakcje, te... te, te ten konflikt, taką historię, ale troszeczkę też mi brakowało, że to było tak prosto i, i gdzieś się okazało, że jakieś książki ktoś napisał. I, I tak jest, że czasami jak chcesz coś wydać, to jakby robisz to z, z kilku, jak to powiedzieć, próbujesz zaatakować jakby z kilku w kilku elementach. Tak. Wydajesz grę, jednocześnie, żeby pokazać, zainteresować graczy tym światem, też wydajesz właśnie te książki itd. I kiedy ten proces jest tak zintegrowany, że to wszystko jest jakby dobrze zaplanowane, to to jest jakby ciekawy zabieg, że się tak wyrażę, bo, bo, bo, bo jednych można na przykład po przeczytaniu książki zainteresować yy, gra, bo na przykład chciałby zobaczyć coś więcej, a z drugich właśnie chcieliby poznać coś o świecie, po, po zapoznaniu się z grą kupują, kupują książki. Książki, które są wydawane później bo na, na, na, po, jak powiedzieć, po przypadkowym sukcesie gry, no one dla mnie mają, znaczenie, mają jednak znamiona odcinania kuponów i ja mam kilka książek opartych o, o, o gry wideo albo jakby o światy. Jest chyba e, taka książeczka mała, chyba Massive Revelations, która opowiada e, historię Andersona. Nie wiem, chyba admirała Andersona, czy generała, już nie pamiętam. Widzisz, jestem słaby trochę z pamięcią mnie. Ale, mhm. ale, ale jednej z takich głównych postaci e, tego uniwersum i trochę tak poczytałem i pytałem, mówię, kurczę, nic by się nie stało, jakbym tej historii nie znał. Bo moim zdaniem ona nic nie, nie, nie dodaje. To jest takie, taki pic na wodę, fotomontaż, no nie dodawanie jakiejś takiej dodatkowej historii, która y, moim zdaniem y, jakby to powiedzieć, tak jak na przykład Solo. O, widziałeś film mhm. Solo? Gwiezdne wojny? Tak, widziałem. To I dla mnie to, że byłem całkiem to jest zadowolony. taka waga tej książki. Te, że po prostu nagle bierzesz te wszystkie anegdoty, czy cokolwiek, i próbujesz je rozbudować fabularnie. Czyli po prostu z, z, z kilku zdań, które mogły brzmieć enigmatycznie, mogłyby rozbudzać wyobraźnię, nagle próbujesz je przedstawić w jakimś, w jakimś szerszym kontekście, albo powiedzieć, skąd to się wzięło, i to jest bardzo niebezpieczne, bo, bo w tę samą pułapkę wpadł George Lucas, kiedy, kiedy stworzył epizod 1, 2, 3. Bo nikt tak naprawdę nie chciał wiedzieć, mi się wydaje, skąd się bierze moc. Nikt nie chciał słuchać o tych midachlorianach i, i o, o cudownym niepokalnym poczęciu i tak dalej. Bo to psuło jedną z największych zagadek, prawda? Kosmosu, można powiedzieć. I, i, bo to jest bardzo grząski grunt, no i, i, i pod tym względem. I rozumiem, że my wyszliśmy gdzieś chyba z, z, z Gears of War. Tak, i czytałeś Ge wiele Gears książek nie, nie, nie, nie, nie, o, nie o Gears of War akurat, tak. ale o Gears of, z uniwersum Gears of War też książki wyszły i komiksy wyszły, ja to tak. uniwersum akurat bardzo lubię i teraz będzie w trend za parę dni wychodzi świetnie się zapowiadający Gears Tactics naprawdę świetnie się no. zapowiadający śledzę powstawanie tej gry od już jakiegoś czasu nie mogę się doczekać, mam już na dysku komputera, bo na razie tylko wersji komputerowej wychodzi. Mam już pobrane na, na dysku i chyba za, za tydzień... 20 nie wychodzi tego... w Game Passie? Na, na w Game Passie wychodzi, nie? tak. Na, na, Xbox... nie, wycho na pc też w Game Passie wychodzi, wiesz? Aha. Na, no. na pc też jest Game Pass. Jak masz swoje konto Xboxowe... Nie, nie, nie na w tym PC sensie, że... Wersja, ale, na, ale tylko wersja pc nie Xboxowa. Na razie tylko wersja pc konsolową robią, tylko, że chcą wydać mhm. najpierw PC-tową. Tak. Może w, Więc będzie konsolowa pewne rzeczy. No ja, to ja jestem akurat, pacjenta, to, jest to jest bardzo ciekawe, bo to jest przykład takiego połączenia gry turowej, planszowej i tej i, i, i gry. Tak by można powiedzieć, że ktoś wziął tą planszówkę, ktoś wziął tą szlankę trzecieosobową i teraz je i ich nieślubne dziecko, ba, albo tak, ślubne no właśnie. Tak. Mnie to bardzo cieszy, bo ja Gear War uwielbiam, uwielbiam gry taktyczne typu właśnie uh -huh. UFO, czy Laser Squad i, i, i tym podobne. Phoenix Point. I... Phoenix Point na przykład, XCOM, znaczy UFO XCOM. I tu ja mam ja połączenie, y tu, tu, tu, tu. Y połączenie dwóch bardzo lubianych przeze mnie gatunków. To marzeń po prostu. Zwłaszcza, że tak. jak już mówiłem, to wygląda fantastycznie. Ja też Więc, nie, mogę no, nie mogę się doczekać, naprawdę się nie a mogę doczekać. A pograłeś trochę, trochę więcej? Nie, czy rozmawialiśmy o tychże i czy ja dobrze pamiętam tytuł? Control Twórców. 2000. O, o Control chcesz 2029. Jeśli dobrze myślę jeśli dobrze czytam ci w myślach. Chodzi ci o tą grę? Tak, no oczywiście, że mi dobrze czytasz. Chodzi o Mutant Year Zero. <śmiech> tak, tak, tak. Sum, no Nie pograłem dłużej, chciałem teraz pograć dłużej, ale wiesz, ja mam wrażenie, z tego co grałem do tej pory, to mam wrażenie, że to jest usprawniony Mutant Year Zero z zupełnie nową historią. O. Mhm, Natomiast mechanicznie jest bardzo podobnie. Bardzo ja podobny. cały czas o niej pamiętam, ale cały czas mnie też wiele tytułów od niej odciąga i, i, i boję się, że Zanim, zanim ją kupię, to ona będziesz za darmo w Epiku, w tym stylu. No, Ostatnio wiesz, też, no tam. taka Close to the Sun, chyba taki jest tytuł? Tak, Close to the Sun wyszło. Tak, no, no, gra, tak ja ją kupiłem, nie. W new, w, nie ma w dniu premiery, no i, i, i... To jest Bioshock dla ubogich, tak? Dobrze myślisz? Tak, no przykład, no tak, dla to, jest, to jest gra, która w, właściwie jak ją odpalasz, to, to ma wszystkie, wszystkie elementy Bioshocka, nawet jest właśnie element paranormalny, jest też... Ardeko, można powiedzieć, akcja dzieje się może nie na, nie pod wodą, ale, ale, ale blisko, bo na wodzie, ale w ogromnym yy, takim typ, wycieczkowym statku typu Tytanie, albo i większym, o nazwie Helios. Tylko oczywiście już nikogo tam nie ma, nie wiesz, co się dzieje, z tajemnica, odnajdujesz jakieś jakieś mm, ciała, jakieś, jakaś makabryczna zbrodnia się tam odbywa. No po prostu jest świetny klimat, ale no niestety takie, są takie znamiona gry niskobudżetowe w niektórych elementach i mhm. ja tam w pewnym momencie się odbiłem, a, a ja mam to teraz taki, taki moment, że jak mnie coś zniechęci, coś mnie zmęczy, to ja, to ja się odbijam i nie wracam. I tak mam, mhm. wspomniałem o tym chyba w, w poprzednim odcinku, Nira Automata. Zacząłem grać tak. w Nira Automatę Podoba mi się klimat, podoba mi się postacie, no wiele rzeczy mi się podoba, ale ten backtracking, chodzenie, wiesz, błądzenie, no ja już nie jestem, już nie chcę mi się, no po prostu spędziłem chyba pół godziny, żeby dojść do jakiegoś miejsca i później musiałem ileś tam czasu spędzić, żeby wrócić z powrotem do tego, bo nie ma, przynajmniej nie odkryłem tego i to jest może mój błąd. Szybkie podróży, żeby gdzieś przeskoczyć, Właśnie. gdzieś się odnaleźć w innym miejscu i też w związku, że nie, po prostu nie mam czasu, jak już mam jakoś zabijać czas, albo grać coś, co mnie tak relaksuje, to taką grom jest Elite Dangerous. Wróciłem sobie do Elite Dangerous po, po, po dłuższej przerwie, ale to jest gra, gdzie odpalam sobie, kątem oko oglądam, albo nawet nie, oglądam sobie Madman rewelacyjny serial, oglądam już go któryś tam raz, więc jakby nie muszę cały czas na niego patrzeć, ale tak naprawdę to, co robię teraz w Elite Dangerous, to kupiłem sobie właściwie jacht kosmiczny, taką taką typu właśnie taka orka, taki, taki taki luksusowy właśnie statek kosmiczny do przewozu pasażerów i robię loty wycieczkowe i one są, po prostu skaczesz od układu do układu, oglądasz planety, oglądasz jakieś tam, odwiedzasz jakieś miejsca historyczne w kosmosie i to jest tak relaksujące dla mnie, to jest szczególnie w dobie takiego właśnie teraz no, żyjemy jednak w czasach bardzo, bardzo ciężkich i, i, i łatwo się czymś stresować tak dalej, a to mnie tak odciąga, to mi tak oczyszcza. To jest moja ta medytacja. Mm -hmm. Latanie y, takim, takim luksusowym jachtem kosmicznym y, no jest rewelacyjne. No i, I tak sobie właśnie. I tutaj mogę zabierać ten czas, bo ja wiem, co robię. Tak naprawdę ja oglądam y, seriali, przy okazji jeszcze sobie robię dodatkowe misje, tam zbieram te miliony, żeby później, nie wiem, kupić sobie najlepszy statek w kosmosie i, i zakończyć y, y, y, może tam przykład, może nie, wiem, jak to jest. Y, kolejny Wracamy tutaj. do planszówek teraz. Wracamy <grym> do planszówek. Nie wiem, czy wiedziałeś, ale Bioshock Infinite The Siege of Columbia y, wyszła. Coś 7 słyszałem, było na że chyba. Siedem lat temu ta gra wyszła. Nie wiem, czy ci mówi takie, takie nazwisko, coś jak Isaac Vega. Nie. Nie. Też mi nic nie mówi, ale myślałem, że... Vega to był jeden z wojowników w Starfighterze. W Fighterze, tak. <śmiech> tak. To też zależnie... W masce. I... Tak, a chyba, że w japońskiej wersji, bo w japońskiej wersji chyba e, Saga odnosi imię Vega. Ale tak, okay. ale to, to jest inny, in, inny, te, inny temat. To jest gra, która wygląda bardzo ładnie, ale też właśnie znamy się, jak, jak została przyjęta, bo nasz ulubiony serwis o grach planszowych dosyć wysoko ją ocenia, bo to jest prawie 7 na 10. O. I 7 na 10 to to jest to jest taka ocena to jest przyzwoita, e, ocena. przyzwoita to jest ocena przyzwoita ocena tak. Na BGG, bo o tym serwisie mówimy, oceny się nie zdewaluowały. Tam nie jest tak że, można, tak, że warto kupić tylko grę, która ma 9 na 10 bo chyba nie ma żadnej gry, która ma 9 I nie, nie ma tego, co jest na przykład na Steamie albo na Metacritics, czyli tych, tego, takich, tych, tych wojen, ludzi, którzy po prostu się wkurzą na, na, na wydawcę, na producenta i nagle minusują jakąś grę albo tak. albo robią coś, coś takiego, co, co powoduje, że ta ocena nigdy nie jest miarodajna, nie? że albo są Ogólnie... same dziesiątki, albo są jedynki. Jeśli na BGG widzicie grę, która ma 7,5, o! Uu, no, to, już to, jest, jest, no, to jest. To jest jak na IMDb, no nie? Że jak jest film, który no. ma właśnie powyżej 6 lub 7, to już jest naprawdę coś wartego uwagi. Może nie arcydzieło, ale, ale na pewno nie film, który, który was e, znudzi czy coś w stylu. To jest gra, która właściwie jest dosyć taką prostą, e, znaczy ja nie wiem czy prostą, bo, to, bo nie grałem, ale, ale wydaje się dosyć proste, gdzie e, albo e, jeden gracz jest, postoje po stronie e, założycieli, drugi gracz sobie po, po stronie Głosu Ludu, czyli The Founders and then Vox Populi i właściwie no, budują, przez całą grę się budują te armie, żeby później właśnie się, się zatrzeć nimi. i no, ja, ja byłem bardzo ciekawy, czy, czy tam jest jakiś w ogóle element związany z, z, z tym Bajeszkiem Infinite, oprócz tego, że to się dzieje po prostu w tej, w tej podniebnej Kolumbii. I tam niby są jakieś nawiązania właśnie do, do Bukera, do Elizabeth, ale, ale tak jak patrzę na, na, na tę grę, to ja, ja tego nie widzę. I widać zupełnie przyleciała gdzieś tam poza twoim radarem, nie? nie zupełnie tak, się tak, nie tak, zainteresowałaś tak. tym. Wiesz, bo powiem tak, mnie Bajoszok bardzo rozczarował, jako gra. Nie jako historia, bo historia jest doskonała. Historia jest fenomenalna, moim zdaniem, natomiast gra. To zakończenie, prawda. No, Mózgotrze tak, tak, na, na, wyjątkowy. Natomiast sama gra to jest popłuczyny po obu takie mm -hmm. w, w, Weźmy z bajoszka pierwszego i z drugiego strzelanie. W zasadzie tyle. jakieś tam podstawowe moce. I, I w zasadzie kurczę, to jest tak rozczarowujący tytuł. No widzisz, me ja myślałem, zamian. że wyciągniesz ten argument Adriana Chmielarza, nie że tam się kawę ze śmietnika wyciąga i pije, żeby odzyskać zdrowie. Że to jest takie wybijacie z imersji pamiętam, że Adrian pisał coś o tym, że gra, która cierpi na to, że już na samym początku znajdujemy jakieś tam monety i, i zamiast podążać za historią, to tak, że obwizujemy tak, ściany. Tak, Tak, tak, tak. tak bo... bo... Ale, dobra. Planszą... Znaczy wiesz, ale to też jest tak, to jest głos, w, w, w, który, który wyraził człowiek, który właśnie e, gra w gry tylko dla historii, odpala trainery, tak, że, żeby po prostu jak najszybciej tak. przejść przejść grę i prze, przelecieć przez nią, więc to też jest tak trochę... Inaczej, no nie? Chociaż są gry, w które wpokował tysiące godzin, ale to już jest inny jak, temat. Jak Destiny. To, to, to, to. Cywilizacja, gra planszowa. Bardzo rozbudowana. Bo ta jest ostatnia jest... mi się wydaje. że Bo wspomniałeś że tej oryginalnej... Cywilizacji, cywilizacji planszowych pod nazwą Cywilizacja są chyba trzy. Jest ta pierwsza z lat 80. Później tak. jest Kevina Wilsona gra z początku mm -hmm. 2000 która była wzorowana na cywilizacji czwartej bodajże. Tak. I teraz jest kolejna też od Fantasy Flight Games ze zmienioną mechaniką. Ponoć całkiem niezła gra. Znaczy ja, ja w nią grałem przez chwilkę, w zasadzie przez dwie, dwie rundy nawet całą mm -hmm. rozgrywkę. I rzeczywiście fajnie się grało, tylko to była gra, która cierpi na przypadłość wielu pozycji Fantasy Flight Games, czyli jest nieskończona. No. Na Light Game często, często, nie zawsze, ale często ma tak, że sprzedają ci grę już wiedząc, że wydadzą do niej mnóstwo dodatków. No I was. możesz się chwilę pobawić, ale to jest taki pierwszy, pierwszy element z kolekcji, którą warto byłoby stworzyć przez kolejne dodatki. I z tego co widziałem, to czy też bardziej czytałem o tej grze, to ta najnowsza wersja cywilizacji. Tam jest bardzo fajna mechanika zagrywania kart i przesuwania ich na, na torze czasu, z tego co pamiętam. Tak. I, I to jest fajne. Natomiast wiesz, jest jedna gra cywilizacyjna, która się nie nazywa Cywilizacja, ale jest najlepszym chyba odwzorowaniem tej cywilizacji Sida Mayera i ona się nazywa Through the Ages. I stworzył ją mm. Blada Hfatil, i to jest gra, która przez chyba do tej pory jest w pierwszej dziesiątce na BGG, Ma, mia, miała trzy wydania w wersji planszowej. Teraz będzie wychodzić dodatek do niej, tylko o to jest gra, z którą spokojnie możesz pograć bez dodatku. Jest fantastyczna, jest fantastyczna, tylko sugerowałbym, żeby w grę planszową grać w maksymalnie 3 osoby, bo jak się gra w 4 osoby, to robi nam się parę godzin rozgrywkę, a jest no. duży downtime, czyli czas oczekiwania na swój ruch. Przy trzech osobach jest to możliwe do za zaakceptowania. jest też bardzo, bardzo, bardzo fajna no, jej wersja na y, y, y, urządzenia mobilne i na iOS i na Androida naprawdę świetnie przygotowana aplikacja na Through the Ages i to jest i Through the Ages moim zdaniem to jest najlepsza gra cywilizacyjna. w ogóle bo mamy do... ostatnio wyszedł ten jeszcze Tapestry prawda który mm -hmm. jest też bardzo fajną grą planszową natomiast jest i ona też jest grą cywilizacyjną, tylko nie jest opartą na, na prawdziwej historii, tylko mamy tam takie szablony cywilizacji różnych, które każdy ma swoje inne umiejętności i wykorzystujemy te umiejętności, żeby trzepać jak najwięcej punktów. I to, to jest fajne. To jest fajna gra. Tak. Tylko, że jeśli chcemy naprawdę tak mieć cywilizację w grze planszowej, to Through the Ages jest chyba najlepsze. Jest też fajne Clash of Cultures na przykład bardzo, ale kurczę, no, nie, nie sądzę, żeby pojawiło się coś lepszego niż Through the Ages. Nie, no bo tak, tak ale już yy, w ziemi, że jak kiedy mówiłem o właśnie tej cywilizacji, to myślałem właśnie o tej z tym pełnym tytułem, Sid Meier's Civilization. To są dwie takie. I to jest właśnie taki jak na Wilsona sprzed 10 lat. To jest, I tak. ona miała dodatek, wyszła też po polsku i to była, ja ją miałem nawet, a może nawet dalej mam, gdzieś na strychu, to pokazuje, że niezbyt często trafiała na stół. I ona, i ona fajnie się grało, tylko... To była jak koralowa. powoli się po na komputerze po prostu. Przyjadłeś. Wiesz, ja, ja, ja lubię planszówki, więc, mm -hmm. więc graliśmy. No tak, po, po, podejrzewam w tą wersję, w tą wersję Wilsonową, tak z 10 razy zegraliśmy. I fajnie się grało, tylko miałem wrażenie, że w tej grze jest tak, tak, że powoli się rozwija, i nagle ona się szybko kończy. Tam trzeba było chyba. Grać do zdobycia punktów kultura, albo chyba zajęcia na, miasta. Na, człowiek... na, Najwięcej na, czasu zabiera wynalezienie koła, a później też jest za mówka i koniec. A później leci no, już kosmos, jak. Tak. Tak. Później jest kula śnieżna i leci, <laughs> więc. Tak jak, jak przed audyczą rozmawialiśmy, jak ze zdobywaniem subskrypcji na, na YouTube. Tak, tak. Najtrudniej jest zdobyć pierwsze, pierwsze tysiąca, 10 tysięcy, tak, tak. Wszystkiego najlepszego, Szarcie. <laughs> Dziękuję bardzo. I e, kolejna gra, e, tutaj zastanawiam się, czy, czy e, przykładałeś, um, albo nie, do niej palec, Starcraft the Board Game. Czy, czy była ale, polska wersja tej gry? Nie, nie, chyba nie. Ale to jest chyba no, kiedyś okay, żeśmy gry. rozmawiali, że to jest bardzo rzadka gra, że ją bardzo ciężko dostać i, i że ale to nie jest wiem, czy, się już nigdzie nie kupi, nie? Nie wiem, czy wiesz, że Arek Kamilski archon zrobił materiał o grze planszowej z taśmą wideo w Star Treku, która dzieje się w świecie Star Treka. Że był świetny materiał. Nie, nie wiem, czy akurat na temat tej gry, bo obstawiam, że gier planszowych w świecie Star Treka powstało wiele. A ja powiedziałem Star Trek? Bo, tak powiedziałeś. O, przepraszam. Dobra, nie, to okej, okay, Mówimy o grze Star Trek, okej. Okay. To A, ja później ja. zmienię na Starcraft. A, to jest Star Nie wiem. Tak Widzicie, tak, chyba, ale to się jest... wydaje, Wiesz, albo ja chciałem usłyszeć Star Trek. Nie, wiesz, ale to. to, to, to ale wiesz co, teraz mnie zaciekawiałeś <laughs> o tym, że gra, gra w, która była w serialu Star Trek na VHS-ie? Czy gra planszowa z VHS? -em? Gra planszowa z VHS-em, gdzie, gdzie, ta, gdzie ta kaseta wideo jest integralną. Częścią. Musiał tak. obejrzeć sobie materiał Arka. Ja kiedyś temat, jest... słuchałem jakiegoś takiego materiału, nie wiem, czy właśnie u niego, ale o grach właśnie planszowych yy, związanych z, yy, na wideo. Gry planszowe jakieś na wideo. Mm -hmm. Że no. po prostu leci ci ta taśma i po prostu musisz pewne rzeczy robić. Jak, tak. jak takie gry, które... Nie wiem, czy nie, na pewno nie rozmawialiśmy kiedyś, bo grałeś w prototyp tej gry. To chyba UBOT był. Nie, Że tam tak. też chyba... Tak. Po prostu chyba z aplikacją. Nie aplikacja po prostu ci odmierza czas, mówić, co masz robić w danym momencie, jakby taki tryb awaryjny. Możesz zapozować tak, ale ta aplikacja jest oczywiście niezbędna. Poczekaj, bo ja chcę wrócić do tego momentu, kiedy ty powiedziałeś, bo co jest? Wiesz, teraz, teraz nie możemy tego sprawdzić. A co jeśli ty powiedziałeś StarCraft, a ja usłyszałem Star Trek? Boże, to znaczy, że ja po prostu się starzeję, strasznie. Jeśli tak było, to nie, ja bardzo przepraszam. No, a, no. Jeśli, a jeśli powiedział Star Trek, to jego wina, to jego wina. A jeśli powiedział StarCraft, tak, to ta tak. moja. Ale dobra, to możemy o tym StarCraftie powiedzieć, bo to, bo to jest super ga. O, jaka to jest dobra gra? StarCraft. Y, StarCraft czy StarTek? StarCraft, StarCraft, StarCraft. Tak, właśnie, StarCraft. I ty kiedyś już rozmawiali, że to jest gra, której nigdzie już się teraz nie kupi. Tak? Ona nie, znaczy, wiesz, została wydana raz. Z drugiej raz. ręki. Z drugiej ręki no za w tej chwili podejrzewam z 1000, 1500 zł. Aby, tak, a cena to jest będzie gra dla, dla, Tak, też wydana przez Fantasy Flight Games, więc tak. na pewno e, graficznie jest. E, wizualnie się prezentuje fantastycznie, jak to się mówi. E, twórcą jest też chyba znany. E, Gość w tym, w tym świecie. Corey e, Konieczka. Tak, tak. Konieczka. Ten sam od, od, który zrobił Battlestar Galactica, chociażby. Wspomniałem o nim. Tak. Przed chwilą. A, no widzisz? Że ja myślałem o tym StarCraft, Star Trek'u, <laughs> Zupełnie tak. Ale właśnie ten StarCraft Board Game. Kiedyś rozmawialiśmy też o tym, że to jest, w mechanicach on jest bardzo podobny do innej gry, nie? Że to jest, e, gdzieś pewne zapożyczenia za, za były, nie? Wzięte. Czy ja dobrze, czy ja w ogóle przekażę znaczy, tamtą ty... rozmowę naszą? Dobrze kojarzy, tylko to StarCraft był tą grą, która zaczęła, a po niej zaczęto wykorzystywać tę mechanikę. Aha, to jest mechanika kładzenia rozkazów. Zaraz wytłumaczę dokładniej o co chodzi. Natomiast grą, która wykorzystała tę mechanikę, to było też Forgotten Stars. Zapomniane gwiazdy. A właśnie, Games, Gra, która działała się w świecie Warhammera 40 Fantastyczna gra. Fantastyczna gra. Też biały niestety, kruk, już nie do kupienia. Też biały kruk, już nie do kupienia, bo gra wyszła w momencie, kiedy współpraca Games Workshop i Fantasy Flight Games dochod... no, kończyła się. Oni się rozstali, a już był opracowany nawet dodatek do, do, do tego, do tych zapomnianych gwiazd, no ale mhm. autor gry, autor gry chyba na Board Game Geeku swoje zapiski odnośnie tego dodatku przedstawił i jest też dużo fanowskich dodatków. Chociaż podstawowa wersja tutaj jest jak najbardziej pełna i można grać świetna, gra o, o podboju kosmosu w 40 tys. i ona jest bardzo wzorowana mechanicznie na StarCraftie, właśnie głównie jeśli, jeśli chodzi o metodę zagrywania hmm. rozkazów. Każdy z nas ma kilka rozkazów, które umieszcza się na planetach czy też miejscach, gdzie chcemy dany rozkaz yy przeprowadzić, daną akcję przeprowadzić, umieszczamy rozkazy zakryte, tak że inni przeciwnicy nie widzą i umieszczamy te rozkazy jeden na drugim. Czyli jeśli ja położyłem rozkaz, to ktoś może swój rozkaz położyć na moim. Mamy właśnie najpierw taką fazę rozkładania rozkazów i później jest faza odkrywania ich i odkrywane są od góry. Czyli mój rozkaz, który ja położyłem pierwszy, będzie odkryty jako ostatni. Więc tutaj mamy taką fajną grę umysłową, mm -hmm. antycypację. Co zrobią moi przeciwnicy? Jak mogę zmienić przeciwników? Bo można ich zmylać, można położyć jakiś rozkaz, którego wcale nie rozpatrzysz. I kurczę, to jest taka fajna mechanika. To jest taka fajna mechanika. I, i StarCraft jest znakomitą grą. D doczekała się dodatku. Brood War mm -hmm. y z nowymi jednostkami. W StarCrafta może grać aż 6 osób. Ja w tyle nigdy nie grałem. Grałem w 4 zawsze. I y Fogotens, Fogotten Stars jest troszkę bardziej wygładzoną tą grą pod względem mechanicznym, bo jest ciut krótsza niż Starcraft. Starcraft potrafił się bardzo dłużyć. Tam były jeszcze dosyć, dosyć rozbudowane zasady bud budowy bazy, czy też budowy nowych jednostek w, w Warhammerze Fogotten, w tych zapomnianych gwiazdach jest to trochę uproszczone. Natomiast ja tego StarCrafta tłumaczyłem na polski tak sam dla siebie i gdzieś i, i jeszcze, jeszcze chyba na board game Geeku są moje pliki z tą grą, w ja wtedy nie, zupełnie nie wiedziałem jak, się, jak, jak to robić, to robiłem bardzo chałupniczo ale wygląda całkiem nieźle więc jak ktoś, ktoś miał StarCrafta wątpię w to, to może sobie te pliki pobrać, natomiast jeszcze jest taka ciekawostka, na którymś bliskonie chyba Blizzard wydał promo, taką planetę promocyjną, Typhoon do Starcrafta. I Typhoon w tej chwili na Ebayu, nie wiem, 100 dolarów, a to jest kawałek tektury. Mm. Mam I dwa takie. że <laughs> ja sobie samemu zrobić, wydrukować i tak dalej. A ja, ja kiedyś byłem, wiesz, byłem w, w, tam w Wersalu i poszedłem do biblioteki, bo mi, mieli wtedy bibliotekę taką bardzo fajną, że każdy pracownik mógł sobie wejść, wypożyczyć książki, planszówki i tym podobne i gry. No i jestem w tej bibliotece, patrzę, a tu tam StarCraft ma, mówię, świetna gra, nie? że tu białokruk, kruka macie o o, naprawdę? Nie wiedzieliśmy. I nagle patrzę, a tam a to cała przegródka z tymi Tyfonami, ja mówię, ej, wy wiecie, ile to kosztuje? Wy to ja macie kilkaset dolarów co najmniej. ma no, weź sobie, nie? Wziąłem sobie dwa. Wziąłem sobie a sobie dwa? Jeden. Ja bym ciężko powiedzieć, że ten, że jeden, a tutaj. No i nie, nie, wzią... pojęcie, że no. ten, że teraz mógłbyś, może teraz to jakoś, wiesz, odbić, skopiować, wydrukować? Ja nie, wiesz, to, to, to dostępny wzór graficzny jest dostępny, to nie jest problem. Aha. Tylko wiesz, to jest bardziej chęć posiadania oryginału. Bo zrobić się to sobie... Będę jeszcze właśnie też podpis jakiś wziąć, no nie, właśnie <śmiech> korea albo coś i, i A to też ten... byłoby przyjemności poznać. Natomiast StarCraft jest świetną grą, bardzo szkoda, że niestety Fantasy Flight Games oraz, oraz Blizzard jakoś, nie, nie wiem czy się pogłosi, żeby, czy... Znaczy się, raczej, czy, w po prostu takim razie, czy właścicielem mechaniki na przykład jest Fantasy Flight Games, czy, nie, czy właścicielem ta mechanika mechaniki jakby... Nie ma, w świecie gier planszowych nie ma coś takiego jak, posiad... jak prawa własności do mechaniki. Jak chcesz, Czyli możesz teorytycznie... zrobić grę wykorzystującą tą samą mechanikę. Czyli teoretycznie mogliby y, zrobić się e, mogliby. kolejny tytuł, y, no, nie wiem, może by właśnie wtedy wzięli Uniwersum była Star Trek'a w Uniwersum Star Trek'a. Nie wiem, czy kojarzysz, na pewno kojarzysz grę Duna. Gra Duna to jest, to jest klasyk, który też chyba o koniec lat 70 początek 80-tych, gra, która przez zawirowania sprawami autorskimi do, do, do Duny jako takiej nie była wznawiana przez 10 lat, najpierw później 20 i kiedy nie była wznawiana przez 25 jakieś to Fantasy Flight Games postanowiło wydać grę osadzoną w świecie gry Twilight Imperium, ale wykorzystującą mm -hmm. mechanikę Duny. Więc jak ona się, ona się nazywała? Chyba Rex. Kurczę, nie pamiętam jak ona się nazywała. O, możesz sprawdzić. Ja teraz nie mam BGG pod ręką, to możesz sprawdzić sobie, jak się ta gra nazywała. A dopiero w ubiegłym roku ta, ta sprawa z sprawa prawami autorskimi do Diony w Gry planszowej się jako. E, czy to jest i... szelam Rex Final Days of Empire? Tak, of an tak, an empire. tak. Tak, tak, to jest to, to jest to. Natomiast dopiero teraz sprawa. ocena 7,1 to jest dobra gra i teraz Dune już można w wersji planszowej kupić jest to Duna, która jest reedycją tej starszej Duny, też taka wygładzona, jeśli chodzi o mechaniki I, no i fajna gra, fajna gra. szkoda, że chyba nie, nie, nie, nic nie wskazuje na to, że będzie polska wersja tylko to jest taka gra w starym typie dosyć że do, dość długa no i nie pozostawiająca jeńców. To jest, wiesz, wbijasz nóż w plecy non stop. Zwycięzca może być tylko jeden. Umawiasz się z kimś, żeby tutaj, przypilnował mi tutaj tych pól melanżu. On pilnuje, a temu mu jeb, jeb, jeb. No tak właśnie, to jest, jakby jak, no jak tak, gra o no tron mniej tak. więcej. Ale, ale fajna ale gra. Ale właśnie teraz przeglądam te, te zdjęcia Rexa i, i bardzo mi się podoba w ogóle wizualnie, jak to, jak to się przedstawia, bo to jest taka, tam jest kilka rodzajów plansz z tego, co widzę. I tam jakieś odzorowanie jakiegoś jakiegoś miasta nawet, no, kapitalnie, kapitalnie to wygląda. Tylko... A, a Rex teraz też jest nie do, nie do kupienia. Też no. jest nie do kupienia. Znaczy, ja ja nie sprawdzę, nie czy takich... jest w tabletop simulatorze w takim razie, bo to jest jednak, ale to jest, jeszcze o tym porozmawiamy, ale to jest. To ale wiesz, jest że my już godzinę, a jeszcze dopiero pierwszy tak. temat tak musieliśmy. Tak, tak. Dawaj, tak. musimy pierwszy. Dobra, to w takim razie jedziemy z, z kolejną grą. Na pewno znasz Street Fighter, ale czy, taką grę, ale czy widziałeś, że tak deck builder był? Tak na podstawie Street Fightera. Tylko że ja wiedziałem, że był ten który był nie licencjonowany na podstawie y, Street Fightera, tylko wykorzystujący mechaniki tam ciosów i tym podobne. I to, był, to była gra, która, jeśli dobrze myślę, to, to, to była gra, w której nie było karty, tylko żetony się wykorzystały, żetony, które miało się w woreczku i można było wyciągać, znaczy kupować nowe ciosy, y, wykorzystywać te kupione do, do pokonywania przeciwników. No, okej, okay, powiedzmy. To, to, to... ale już cały czas nie wymieniłeś tej gry, na którą czekam. No, dawaj, idziemy no dalej. okej, okay, okej. Okay. Bo tam faktycznie, jak ktoś chce, niech sobie wyszuka, bo tych gier w ogóle o Street to kilka wyszło, nie tylko nawet ta, tak. ale to już jest inna kwestia. World of Warcraft. Czy wiedziałeś, że jest gra World of Warcraft planszowa? Tak, jak można dać MMORPG na planszy? Są ja dwie. tego nie rozumiem. Są dwie gry World of Warcraft. Jest, jest World of Warcraft, gra planszowa oraz World of, oraz, World of Warcraft Adventures, mhm. która jest taką prostszą wersją, bardzo talizmanową. Bar, która, obie te gry, nie wiem czy wiesz, wyszły po polsku. Mhm. E, gry, ten, ten wielki planszowy World of Warcraft w, wyszedł po polsku. Ba, Jest gra planszowa Warcraft, która bazuje na Warcraftcie trzecim. Mhm. E, jest całkiem niezła. Zrobił Christian Petersen, ten sam, który zrobił Twilight Imperium, i ten sam, który zrobił grę założyciel Fantasy Flight Games. Natomiast jak ktoś lubi Wowa i ma do niego wielki sentyment, no to może sobie w taką grę zagrać, ale to jest, wiesz, to jest cały dzień. To jest gra na cały dzień. To jest gra na cały dzień turlania kostek, czekania na swój ruch. <grym> tak. Bardzo mocno moim zdaniem się, tak zestarzała. I. Jeśli jesteś fanem, to możesz to mieć jako taki obiekt kolekcjonerski. Natomiast czy, czy to jest fajne do grania? A, kłóciłbym się. Nie dla mnie, na pewno. To zupełnie nie mój typ gry. Ja ogólnie nie lubię gier przygodowych. Bardzo nie lubię gier przygodowych. W zasadzie nie znam zbyt wiele dobrych gier przygodowych. I staram się ich unikać. Staram się w nie nie grać po prostu. Mhm. A czy Doom, strzelanka? Bo lubisz no w końcu, Doom w końcu powiedziałeś. No. Tak. W końcu. Czy, tak czy, czy tutaj udało się oddać w ogóle ducha takiej gry jak Doom? W... Proszę, pana. Przede wszystkim planszowe. najpierw gra planszowa Doom to jest bardzo ważna gra planszowa, ale nie mówię o tej, która wyszła teraz, tylko mówię o pierwszym mm -hmm. Doomie, który wyszedł w roku 2003, też wydany przez Fantasy Flight Games a czemu jest... i zaprojektowany przez Kevina Wilsona, który był już wspomniany. Czemu jest to bardzo ważna gra? Ponieważ mechaniki zastosowane w Doomie to jedne z pierwszych mechanik, gdzie mieliśmy jednego gran... gr gracza kontra wielu. Nie mówię, że to była pierwsza gra tego typu, były wcześniej, na przykład Dracula, Fury of Dracula były był taką grą, no chociażby. Natomiast w Doomie mieliśmy, że jeden gracz struje potworami i tam Marine walczą z nim. A przede wszystkim jest to ważna gra, dlatego że stanowiła podstawy do stworzenia dissenta. I, mhm. i, i mechaniki z dissenta są wzięte prosto z Duma. Więc to jest, to jest dla, dlatego Doom jest taki ważny. Miałem kiedyś Duma wyszedł, DUM plus dodatek wyszedł. Mhm. No i teraz, oczywiście, po, po sukcesie 2000, tego Duma 16 wyszła odnowiona wersja. Ona, ona jest oparta na bardzo podobnych mechanikach. Tak jak Descent 2 jest oparty na pierwszym, ale jest też mocno uproszczony. Tak, ten Dum nowy jest fajny, ma przepiękne figurki, ale jest też uproszczoną wersją tamtego. Natomiast tak, Dum to jest bardzo ważna gra z tego powodu, że w zasadzie była takim nie jedynym, ale jednym, jednym z protoplastów gatunku pełzania po podziemiach i zabijania potworów. No właśnie. I... I... I teraz jak patrzę, ona, ona wyszła wtedy, kiedy wyszła ta trzecia część duma jeszcze na, tak, na, tak. tak. Na I konsol, ona ma grafiki dwa, dwie generacje temu. Ona ma grafiki wzorowane na, tych, na tej wersji konsolowej. Tak. pudełko jest wzorowane na tej wersji konsolowej. Tam wszystko jest wzięte z duma znaczy, Z duma, duma trzeciego. Tak, wszystko tak. jest wzięte z duma trzeciego. Mhm. Wszystko jest oparte na dumie trzeciej. No i też ceny potrafią być zawrotne, bo. bo ja to bo, a ja to tak to nie, to nie sprzedałem. Miałem całą kolekcję tego, a sprzedałem tak? jakoś. No. Ojej, bo teraz to byś, no to zależy. Zawsze to jest kwestia tego, gdzie, jak, w jakiej, w jakiej, w jakim stanie była kopia, ale domyślam się, że grałeś tylko w niedzielę i to tylko od święta. Więc no, grałem, doskonać, grzy, wiesz? Tak? grałem tak. w Discęta. doskonale. Pudełko się kurzyło po prostu. Nie grałem praktycznie w ogóle. Zagrałem za dwa czy trzy razy w tego duma. Bo wolałem grać w dissenta po prostu. I gry były bardzo podobne. Decent był cały czas rozwijany, cały czas pojawiały się nawet dodatki. Doom pod tym miał jeden datek i umarł w zasadzie. Mhm. To jest niesamowite, jak, jak przy tych grach opartych o, o... grach planszowych opartych o gry, jak wiele nazwisk się podobnych y, pojawia. Właśnie już, Kevin Wilson, właśnie Christian Peterson. No to, to jest niesamowite. Jakby, jakby to byli specjaliści, którzy przenoszą y, te tytuły w ten świat i, i robią to w, no, w taki sposób, że faktycznie te gry... Tak jak powiedziałeś, no, Doom, The Board Game, z 2004 roku no, po, no, dała podwaliny jednej z takich chyba najbardziej popularnych takich komnatówek, nie wiem, jak to nazwać, bo ja to nie, nie, nie operuję tak dobrze tą, y, tą, y, tą nomenklaturą gier planszowych. Nie, nie wiem jakiego typu jest, jest Descent y, grom, ale to jest niesamowite. Y, ale 2006, 2016 to tak zupełnie jakiś Jonathan Ing. Nie znam, ale, nie to, znam człowieka. ale to jest gra oparta na tym dumie poprzednim Tam mm. to nic to nie wspomniali roz... chamy tutaj na, na BGG ale w liście płac chyba są, w instrukcji chyba są wspomnieni, chyba tak nie, nie chcę też kłamać, nie mam tej gry, grałem w nią raz czy dwa, natomiast ja już mam te, tyle gier różnych, że muszę robić ostrą selekcję i to też nie jest typ, który tak najbardziej lubię natomiast naj... zdecydowanie doceniam wpływ jaki ta gra wywarła Dobra, hmm. Jak dalej. zareagowałeś na wieść, to już jakiś czas temu oczywiście, że Dark Souls będzie... O, byłem... Na Kickstarterze gong wsparł, wsparłem i wsparłem w, tak, wiesz, full in. Wszystkie opcja, dodatki, tak. Wszystko, wszystko. Natomiast gra się okazała średnia i ona cały czas jest... Cały czas dostaje jej elementy z niej. Najpierw była postawka i później też te, te różne dodatki, figurki i tak dalej. na gra, która, może też przyjdą pocztą. To jest gra, która bardzo mocno działa na... No, no Sentyment do jakiegoś tytułu, tak. bo mechanicznie jest, jest okej, okay, no. Nic, nic takiego nadzwyczajnego, rozgrywka to gra kooperacyjna, w której tam musimy się z bosami potykać, natomiast nie ma. Nie ni ma tego, tego ducha tego chyba, napięcia, nie? Nie, nie ma tej jest, eksploracji, co bo. powiesz Dark Souls nie bo sami tak. To bycie takie, taką niewybaczalną grą, to jest jedna rzecz, ale właśnie zawsze mi się podobało to odkrywanie świata, to. to yy, to obcowanie, ta eksploracja. I nie wiem, jak w, jak w grze planszowej można by to oddać. Oczywiście. No, są gry, które, które świetnie oddają eksplorację i, i podróż nieznane, i odkrywanie właśnie tych kafelków, jakichś nowych miejsc jest, jest rewelacyjne, ale to też są też w, w większości przypadków gry typu legacy, ale, ale no, ten Dekaus mi się podobał ze względu na, na, na to, jak wizualnie się prezentował, bo wizualnie jest fajne. Kickstarter wizualnie jest. Fajny. jest, jest cudownym miejscem do, do, do ślinienia się i na przykład, co wychodzi jak jakaś gra planszowa właśnie na kraterze i i też to widać po cenach tych gier, że, że kiedy cena gry w podstawce to jest powyżej 120 dolarów, to wiesz, że tam po prostu będzie napakowane właśnie jakiś figurek pełno, dodatków, jakichś takich różnych rzeczy, które to po prostu, jak oni to prezentują na tych filmikach, wyglądają rewelacyjnie. No właśnie, tylko czy potrzebujesz takiej tony plastiku? Czy potrzebujesz takiej tony plastiku, która jest no, ale tak, przepłacasz za to, bo wiesz, yy, mo, jak się wie, ile kosztują te, te rzeczy w Chinach, to już tak. yy, to od tej pory, jak się dowiedziałem, ile, za, za ile taką, taką jedną figurkę się robi, która jest sprzedawana Dwa za 3 no Mniej więcej tak, sprzedajesz później za 20 dolarów albo 30 dolarów. To jest przebitka niesamowita. Tak, to jest przebitka tak, tak, tak gigantyczna, tak. że to się w głowie nie. To jest, to jest, podejrzewam, że na handlu narkotykami jest, jest, jest mniejsza przebitka. Mm jest figurę. polska firma, która, która się w tym specjalizuje i to robi w Polsce. I naprawdę robią fajne rzeczy i, nie, i niedługo... Bo to jest jakaś gra, która dopiero wychodzi... I Ale mówisz, i, że figurki robią w Polsce? Po prostu, czy że Robią figurki, ja to jest firma, która się zajmuje y, y, tworzeniem tego. Oni w, w ogóle wydawali... W, ja chyba wiem, o to, Tak. A tak, tak która wydawała... Nie, nie, nie, nie Awaken, nie Waken". A Waken okay. chyba w Chinach wydaje, tak, robi Waken figurki, nie? robią. Chinach. Ale ja mówię o filmie, filmie, która zajmuje się tylko oceny technicznej, produkcją e figurę, chociaż też o. wydawała swoje gry, na przykład robiła Alien vs. Predator, grę planszową, o. i oni te figurki e sami wydawali. Tą technologię, wiesz, tłoczenia, nie wiem, wiem, że już e nie chcę wchodzić w szczegóły, bo zapomniałem nazwy tej filmu. Bakat e nie śledziłem, chociaż e jakby śledzę, śledzę, poczynania ludzi z tą filmą związaną i na przykład niedawno dowiedziałem się i oni też chyba współpracują yy, przy, yy, przy Kickstarterze y, w, w, gry planszowym Wolfenstein. Teraz na dniach mm. chyba miała swoją premierę. Tak. Znaczy tak. nie wiem, że gra, tylko, tylko, tylko tak, kampania na Kickstarterze. Miał. I wygląda bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście mechanicznie to nie jestem w stanie nic powiedzieć, ale figurki wyglądają fantastycznie. One wszystkie wyglądają bardzo dobrze. One wszystkie na Kickstarterze tak. prezentują się świetnie, natomiast na przykład Dark Souls się prezentowało świetnie, natomiast jak mówię, to jest przeciętna, mocna gra. Ale tak. teraz zainwestowałem znowu w Bloodborne, nie? bo Bloodborne miał swoją kampanię, dlatego, że... Tylko to jest Bloodborne karcianka, nawet, jak ja jak chyba figurek za dużo nie, nie ma, nie? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. To, jest, to jest gra... Są dwie, są dwa bladborny Jeden jeden Aha. to jest karcianka i to jest to budowanie talii. I to jest mocno średnia gra, średnia ze stanów niższych dałbym. Wyszedł nawet dodatek też do niej w Polsce wydana przez portal znakomity autor bo Eric Lang Eric Lang kurczę, no myślałem że wyda że zrobi lepszą grę ale to jest tak chyba, o mam pomysł jakiś to to, to wrzućmy go do, do jakiejś prostej karcianki no i jest jest prosta karcianka mam ją w zasadzie tylko z powodu tego że lubię Bladborna jako markę tylko trochę boli niestety tłumaczenie polskie bo mhm. bo dla mnie jest polska wersja Bladborna gry jest Zepsuta w zarodku sam. Ma, pod, ma mhm. podstawową terminologię zrypaną, która całkowicie niszczy, nie niszczy złe słowo, za mocne. To jest, która no, zmienia w sposób nieodwracalny system świata. No, jeśli jeden z głównych postaci, czy, czy zawodów, profesji, mhm. czy hunter, łowca, i, to, i to, to, że oni są łowcami, to jest niezwykle ważne, zostaje nazwana tak. czy, jako zupełnie innym mianem mianem zupełnie innym zawodu to, to, to, to. nazwani są tropicielami no to mniej więcej tak jakby z, mm, powiedzmy profesję policjant z profesji policjant zrobić profesję dozorca coś takiego o, nie? Tak. Jest Myślę, tym, no, tak myślałem, że jest... powiesz, albo ochroniarz, albo dozorca no. <grym> i kurczę coś w tym niby jest coś tam jest no. Mhm. plus no tam jest dużo, dużo niedoskonałości, tak bym to określił i, i, I pamiętam, że kiedy Ignacy zdecydował się na wydanie tego o polsku, się zapytał, jak, jak bym przetłumaczył. Ja Powiedziałem, że no niestety oficjalne tłumaczenie jest takie, że to jest tropiciel, ale jeśli, jeśli tylko możecie, to nie używajcie go. Ale zostało wydane z tropicielem, więc chyba nie było innej możliwości. Obstawiam, że jakieś tam licencyjne rzeczy sprawiły, że, że, że trzeba jest że takim kretyńskim. Kretyńskim, nie, nie waham się użyć tego słowa, z kretyńskim tłumaczeniem. No. Które no właśnie, no właśnie. psuje to, jak ten, jak ten świat się odbiera. Oczywiście, jeśli ktoś wejdzie w to głębiej, no bo jeśli ktoś tam gra tylko, żeby sobie po, poharatać potwory, a nie zastanawia się nad fabułą i powiązaniami, które są w tejże fabule, to dla niego jest wszystko jedno. Natomiast jeśli interesujesz się tym światem i i się w niego wgryzasz swymi kłami, no to nagle. No tak. Musiałeś to. ciężko przyjąć to, bo, bo, bo, bo wiem, jak, jak, jak ważną dla ciebie grą było Bloodborne. O no jest jak, na tom, jak, to jak kocham Bloodborne tysiące najlepszych czasu, tak. gier w życiu, jakie grałem. No. Tak. I te smaczki, które się odkrywa, tak. Ja zawsze e, lubię ten element polski w Bloodborne. Tam <laughs> jest taki, z tymi nagrobkami w ogóle tak. To jest rewelacyjna sprawa w ogóle. E, ale, a tak ale, naprawdę ja powiem o tym, jak... Tak? Mówiłem ci o tym jak, jest u mnie na stronie, ale ja w ogóle kiedyś wysnułem teorię, skąd się wzięło, wzięła osada Hemwick, w której można znaleźć te polskie groby. Że to jest Chełmiec. Że to jest Chełmik. Że, że magowie z Chełma, bo w, nie wiem czy wiecie, ale w XVII-XVIII wiek Chełm to było miasto mocno ez ezoteryczne w Polsce. Takie, tam byli i, i magowie, i polscy, i żydowscy i zresztą sztuk mistrz z Rublina tam też hełm się pojawia, nie? Więc, <laughs> więc wyznałem taką teorię, że doszło do zakrzywienia czasu przestrzeni i część tych magów, którzy wywoływali pewnie jakąś tam istotę, została przeniesiona do innego świata, gdzie w tymże świecie pożenili się z miejscowymi kobietami, przenieśli swój język polski i no z biegiem czasu I powstało nazwa... Chicago. Z biegiem czasu nazwa hełm czy też hełmik, mały hełm, który nadali swoje, z tej miejscowości przekształciła się, była trudna hełmik do wymówienia i powstało hełmik. Mhm. Super teoria. Nie, no ale kto wie, nie, czy nieprawdziwa właśnie. Słuchaj. Nic, ja tu ja widzę, że ta, ta gra planszowa w 2020 roku ma wyjść, tak? Ona nie wyszła tak, jeszcze. Tak, ja, no... ja ją wsparłem też całościowo, więc dostaję co, co, jakiś, co drugi dzień dostaję informacje, co tam się dzieje, wiesz, bo teraz dostaje się więcej informacji dużo na temat Dużo dużo tych. Tak, dużo figurek, bo, bo wiesz, jest ta, wszyscy wiemy, że jaka jest sytuacja, a twórcy zawsze informują, co się dzieje w związku z na przykład z produkcją, czy ruszyła produkcja w Chinach, tak. jak z dostarczaniem tego, wiadomo, że będzie trudniej, zresztą to się przenosi także na rynek gier wideo, a w zasadzie na rynek sprzętu do gier wideo, już wiemy... A ty już swoją kopię będzie... tainted, uh, tainted Grail dostałeś? Czy Jeszcze jest nie, jest, z... nie bo ja zamówiłem polską wersję, wiesz? Aha, zamówiłem polską tak. wersję, a Polskie, Polska będzie później. Mhm. Natomiast dostałem dostęp do Tainted Grail wersji cyfrowej. To Uu. też będę mógł kiedyś o tym powiedzieć. Jest, jest cyfrowa. Ale wersja nie na tablet symulatorie. Nie, nie. To full wersja, pełna wersja cyfrowa na Steamie jest. I, no, ale jest Tainos Agentos. Jest. Nikt o niej nie wie i nikt nie, nie ten. No, to widzicie, dowiedzieliście się. Nie, bo wiesz co, bo ja rozmawiałem z jedną tutaj znaną osobą, która jest jakby związana z firmą. Nie chcę mówić nazwiska, bo nie wiem, czy powinien... Ale, ale mi serdecznie. pozdrawiamy serdecznie. Tak, pozdrawiamy to serdecznie. I e, ja zupełnie zapomniałem o tym. Znaczy ja, ja pamiętam, że jak się pojawiła kampania Tainted Grail, no to, to mnie zainteresowała, ale oczywiście nie wsparłem, bo ja to tak... Ja mam... Nie, nie jestem... Znaczy ja muszę po prostu mieć takie 100% pewności, że będę wiedział, że będę w to grał, bo bo mhm. tak jak mówię, bardzo łatwo się zako zakochać w tych wszystkich prezentacjach, co tam jest. I, i e, zastanawiałem się, dlaczego na przykład ta gra Mimo, że na przykład Nemesis była testowana na tabletop simulatorze, jakby jest oficjalnie niemal wspierana przez Awaken Round, Tego, e, nie wiem, czy jest Tainted Grails na tabletop simulatorze i, nie, chyba i tutaj nie już widzę, że mam odpowiedź, dlaczego, dlaczego tak nie jest. Czyli już niedługo wersja cyfrowa. Tun, tun, tun, tun. Tak, tak. Tylko tak, prawdopodobnie sobie papierową, ty... żeby nie było tak, że wersja cyfrowa wyprzedzi jakby, komercyjnie ten. ten Sądzę, ten, ten, ten, że to ten, są, ten, to ten, są ten, różne opowieści. Do, do graczy. To jest gra mocno fabularna, mocno przygodowa, to jest gra też wzorowana w dużej mierze na jednej z niniejszej gier przygodowych, które bardzo, bardzo lubię i która uważam, że jest z grą wyśmienitą i rewelacyjną, czyli Siódmy Kontynent, prawda? Znamy zna, Ci też. Tak, Kontynent". tak, tak, tak, tak. I to siódmy, też, też i, właśnie i, do mnie ta informacja. I, I Tainted Grail jest w dużej mierze na idei chyba Siódmego Kontynentu opartej, więc tutaj można snuć różne opowieści i mam wrażenie, że ta opowieść, która przedstawiona jest w wersji cyfrowej, To jest taka inna opowieść niż ta, która będzie mhm. w wersji To Natomiast... takie demo, można nie powiedzieć, że prezentacja, Ale... prezentacja możliwości gry. Tutaj w ogóle nie widzisz, że to jest gra planszowa. To jest grasz jak... no. ta, ta mechanika jest tak mocno jest, jest niewidoczna w zasadzie. Grasz sobie jak grę komputerową. Gdyby, gdyby ktoś nie powiedział, że to jest na podstawie gry planszowej, że to jest to nie, temanii, wiedział. nie, nie wiedziałbyś tego. Nie wiedziałbyś tak. tego. No właśnie, a propos, a propos tego zanikania. Tych, tych cech pierwotnych gier planszowych, jeśli chodzi o gry komputerowe i tak dalej. To jest właściwie drugi rzecz. Pozwólisz, że przeskoczę, bo jeszcze mi zostały kilka, kilka gier, ale myślę, że możemy je pominąć, jasne, bo na przykład, jasne. nie wiem, Resident Evil, gra planszowa, koło to nie. interesuje, albo to, że na przykład gwint, gra Karciana, która była dorzucona do, do edycji e, właściwie kolekcjonerskich e, dodatków do Wiedźmina III, to też właściwie temat jest taki, e, kiedy możemy go poruszyć kiedy indziej, więc gry planszowe... To są planszowe, białe kruki, nie? Teraz te wersje... No, Który... ja zastanawiam się, czy, czy, czy można bo było... Tak, że Biały Kruk na pewno był, to, była te, to były te talie, które były do dodawane do edycji kolekcjonerskiej z figurką y mm -hmm. Wiedźmina Geralta na, na walczącego z gryfem. To, to była na pewno jakaś tam wersja rzadka, ale później chyba właśnie w tych wydaniach, w takich to już, już bardziej powszechne. Ale gry planszowe prawda mają też swoje wersje cyfrowe i, i, to, i plus taki, e, takich... E, E, takich, m, może być, takich adaptacji jest taki, jest taki, że bardzo często gry, które są wieloosobowe, na komputerze, te, te, brak tego partnera jest zastąpiony sztuczną inteligencją. E, dwa, że gry planszowe e, mają pewne rzeczy, które, masz, jak, które zajmują duże miejsca na stole, to jest kwestia tego właśnie, że te znaczniki, to, to, to śledzenie zmiany, te ten, ten, ten layout na stole jest, jest ważny, bo musisz po prostu na wiele elementów zwracać uwagę, a na komputerze wszystko to może robić skrypt. Wiadomo, że mi chodzi o gry planszowe w wersji komputerowych takie, które przerzucają identyczną mechanikę z gry planszowej do komputera, a nie są jakąś adaptacją. Mm -hmm. yy, yy, dlatego naprawdę jest mnóstwo gier, które, o których mógłbym powiedzieć, że były zainspirowane yy, grami planszowymi i, i zostały przeniesione na gry. Właśnie znowu wracając na przykład do Space Hulk'a, Bardziej mi chodzi o takie gry, które, y, które w dobie, właśnie w, w powszechności tabletów, czy na przykład tego, że musimy siedzieć w domu i e, może nie mamy możliwości zagrania z kimś, żeby ktoś do nas przyszedł, zagrać no, no, w wersji fizycznej, więc możemy sobie grać przez internet. Zyskuję jakby e, drugą młodość. I e, podobnie jak w poprzedniej części, też mam kilka tytułów. Nie mam ich tak, tak, tak wiele, I, i, i tu też. E, Mam nadzieję, że, że uzupełnisz tę listę, bo nie wiem, czy chciałeś coś dodać do poprzedniej listy, czego żeśmy nie wymienili, ale nie wiem, czekać czas nam pozwolił. Moglibyśmy nagrać audycję dziesięciogodzinną, spokojnie. Tak, więc na pewno kiedyś do tego wrócimy. Nie, wydaje jeśli się, będzie zapotrzebowanie u naszych słuchaczy. od razu, jeśli będzie zapotrzebowanie, bo to jest temat, na który ja mogę mówić, jak zresztą prze, prze, Przepraszam, że tak ci w, się wtryniam słowo przy okazji. To jest temat, na którym mogę mówić naprawdę dużo, bo dużo wiem. I dużo pamiętam i dużo mm -hmm. mi się przypomina rzeczy. Kiedy poruszasz jakąś strunę, to ja, o, jasne. U mnie tak pamięć działa, że, że na przykład nie pamiętam, nie pamiętam, nie pamiętam, a nagle Damian coś powie, i dwie godziny mogę mówić na ten temat. Więc <laughs> ja, ja mam nadzieję, że będzie OZE, drodzy słuchacze nasi. Ja wiem, że wy słuchacie fantazmagieli w samochodzie, pozdrawiam wasze żony, pozdrawiam waszych dzieci, wasze dzieci, biegacie w parku, ale musicie też e, dać nam znać, czy chcecie. Taki, taki, taki, taką drugą część o właśnie o grach planszowych opartych na, na grach wideo, e, taką duszą właśnie też e, drugą część posłuchać, ale wracając do gier planszowych e, na komputerach, to jest kilka takich tytułów, które na pewno od razu e, znasz, od razu gra, pewnie grać nie wiem, czy lubisz, e, od razu ci się rzucają w uszy, jak na przykład Pandemia. Mhm. To jest gra, która właściwie wygląda dokładnie jak gra planszowa, e, ta, ten interfejs nawet chyba nie jest specjalnie zmieniony, tylko oczywiście no, wszystko jest y, y, łatwiej, sprawniej, bo komputer wiele rzeczy za, za, ciebie, za ciebie robi i oczywiście no, mimo, że na pewno pandemia jest teraz na topie, to to nie jest moja ulubiona gra planszowa. A wiem, że to jest jedna z, z najlepszych gier planszowych. Znaczy, nie najlepszych, planszowych. Przez wielu jest uznawana za bardzo dobrą grę planszową tak. i, i, i, i ceniona. E, mnie zawsze interesowała ta wersja e, Legacy gdzie, jakby. Znakomita. Progress, Znakomita. Progress, tak. To jest chyba naj, najlepsza wersja gry do zagrania, jeśli można by komuś polecić e, pandemię. Z innych gier, e, ja tak sobie wymieniłem, te, w tej, w której ja grałem osobiście. I to, dlatego ta lista może być e, króciutka. Ale e, nie wiem, czy widziałeś e, Carcassonne. Na, na, na, na Steamie jest. I, I jest jedna wersja taka, która chyba nawet na iPada, to jest taka klasyczna, taki widok z góry, płaskie te kafelki i tak dalej, ale Carcassonne na komputerze jest taki w pełni trójwymiarowym, że to naprawdę masz, masz wrażenie, że kładziesz te drewniane ludziki, że masz te kafelki, takie prawdziwe, no i oczywiście to wszystko bardzo ładnie wygląda, się świetnie prezentuje, no i, i, i, no i og og ogromny, og ogromny plus, że całe to skomplikowane liczenie, które jest związane właśnie z, z liczeniem punktów za drogi, za, e, za obszary, za, za, za świątynie, jakieś tam, to wszystko jakby za ciebie komputer robi, więc e, można powiedzieć, jak to się ładnie mówi z, z angielskiego very streamlined. To że tak prawda. gładko się gra. Tak. I, I to jest, to jest ogromny, ogromny plus. Ja w ogóle bardzo lubię gry planszowe w wersji komputerowych, przede wszystkim za to, że one doskonale pilnują zasad. No nie można w mm -hmm. nich oszukiwać, nie można no robić rzeczy, które, które są nieprzewidziane. I ja bardzo często w grach Yy, takich, jak już gram w, w taką normalną grę fizyczną, yy, a wcześniej grałem w grę na komputerze, to ta moja wiedza jest czasami druzgocząca, bo ja y, wtedy wychodzę jako ten gracz, który bardzo pilnie zasad. Mm -hmm. jest, jest kilka takich gatunków graczy, jest taki, jest taki, bo gracz generał, czy coś takiego, który decyduje za wszystkich, zawsze w wielu grach operacyjnych jest, jest to yy, dosyć uciążliwe, ale ja jestem właśnie takim, yy, taką, taką osobą, która. Yy, upiera się, że czasami trzymanie zasad jest ważniejsze niż na przykład tam, wiesz, robienie czegoś z przymierzeniem, przymierzeniem oka dla tego, żeby się fajnie grało. Ja uważam, że jeśli pewne zasady są, to trzeba się ich trzymać, bo, bo nie jest przyjemnością wygrać. Przyjemnością jest wygrać, nie, nie łamiąc Zasad. O, ja tak, ja mam zawsze takie, takie wrażenie, bo tu wszystko chodzi o satysfakcję i na przykład mm -hmm. taki Karkazon, no piluje, żeby te punkty były liczone sprawnie i tak dalej. Inną grą, którą, e, którą troszeczkę pograłem, ale e, trochę mnie, e, znaczy nie, nie zaciekawiła mnie, chociaż to też jest tytuł no w, na, na BG, Borgian Geeks bardzo wysoko, czyli e, Twilight Struggle. Mm -hmm. Czyli polski tytuł jest chyba Imperium? Nie, nie Imperium. Oj, nie pamiętam polskiego tytułu. Czy jest polski tytuł Twilight To jest Shaggle nie ma polskiego tytułu. Aha. Czyli gra o tak, zimnej na wojnie. W, tak, z, Ale... znakomita gra, znakomita gra. Tak. I też, I też właśnie można grać z, z, z komputerem. Mhm. Plansza jest taka, jaka jest w grze planszowej, więc jakby nie, nie, nie zmieniono nic, co by... Co by by komuś to na przykład grał w grę planszową, no nie, na przykład mógłby się odbić, bo na przykład nie rozumie tego interfejsu. To jest właśnie bardzo ciekawe. Ja, ja, ja lubię, kiedy, kiedy w grach się y, balansuje między zmianą interfejsu, żeby on był taki uproszczony, a, a utrzymaniem oryginalnej y, grafiki, oryginalnego y, stylu, o, oryginalnego nie chcę tego używać słowa y, oprawy. O, to jest polskie słowo. Mm -hmm. Oprawa, nie layout, tylko oprawa. wiesz że to, że to jest to samo i to jest, to jest na pewno Plus. Nie, grałeś komputerową wersję Twilight Struggle? Tak, znaczy ja ba... Czy... Ja od razu powiem, że bardzo lubię wszelkie wersje komputerowe, bo dzięki nim po prostu uczę się zasad, jeśli... albo przypominam sobie zasady. I są czasami wybawieniem, jeśli chcesz sobie szybko zasady przyswoić lub przypomnieć. I Twilight Struggle jest świetną grą, bo to nie jest gra, do której jest mi łatwo znaleźć oponenta, dlatego bardzo bardzo ją lubię. Zresztą tu jeszcze te gry mają tą zaletę, że można nie grać w sieci. Natomiast karka są, które wcześniej wspomniałeś w wersji komputerowej. Jeszcze chyba jakieś trzy tygodnie temu był za darmo na tym. Może wcześniej. na Epic, W sklepie Epika. Razem z Ticket to Ride. Tylko tam jest problem. Obie klasykiem. te gry mają haczyki. Obie te gry mają haczyki. Czy one są elementy. za darmo. Tak, jest bardzo dużo tych elementów, które trzeba dokupować, żeby mieć pewną grę. Oczywiście tam jakieś to samo z Stick It to Ride. Też, to jest gra, która jest bardzo prosta w myśli, ale jest świetna, jest kapitalna. To jest taka absolutnie jedna z, z takich najlepszych gier towarzyskich, bo bardzo szybko jest kogoś nauczyć, jak, jak, jak w nią grać. Zasady są, są proste, ale liczy się właśnie ta mechanika, to takie przeszkadzanie sobie e, i, i ta interakcja jest fenomenalna w nich. Ale też masz, no, czy, czy jest ta wersja taka dla dzieci, Ticket to Ride, czy, czy ta wersja właśnie ma na piku, ona... Tam jest tylko ta podstawa. I też gdzieś trzeba się chyba logować, jakieś konto sobie zakładać, żeby coś tam więcej z, z, z tego wyciągnąć, Więc to mi się tak średnio, średnio podoba. Ale na pewno też, też bym zaliczył to. Nie wiem, czy widziałeś wersję cyfrową talizmana, czyli magii miecza. Wiem, że istnieje, nawet chyba mam, natomiast... Ja mam do Talizmana stosunek między, podobny jak do Monopoly, więc, <głos> e, więc nie Podobne plansze, tak, podobne zasady. Nie, no to jest, jest gra, nie, dobra na początek, jak zupełnie nie masz pojęcia, znaczy, można, nie wiem czy dobra. Jeśli kiedyś już nią grałeś i masz dobre wspomnienia i chcesz w nią dalej grać, proszę cię bardzo, w ogóle, w ogóle graj w to, co ci sprawia przyjemność. Natomiast jest tyle znacznie lepszych gier od Talizmana i od Monopoly, w zasadzie każda gra jest lepsza od tych od tych dwóch. Każda, gra, ty, każda nowa gra z ich gatunku jest lepsza od nich. O, tak bym powiedział. To są, to są już tacy starzy, dziadkowie, należy im się tam ukłonić, ale um, niekoniecznie... I oczywiście pamiętać o nich, ale niekoniecznie um, bawić się z nimi. O, tak, tak bym powiedział. Tak. I w ogóle... tak ale, sobie. Tak... Przepraszam, powiem, że ja na przykład teraz Chwyciłem za swój telefon i mam tutaj taki folder planszówki i mam tutaj z 10 zainstalowanych, nie, 15 zainstalowanych, 15 zainstalowanych, kupionych mam znacznie więcej. To Zresztą to jest, mówić, to jest, praktycznie teraz każda planszówka ma swoją wersję cyfrową. Karka o którym wspominałeś jeszcze przed wcześniej wyszła wersja iPadowa. To była jedna z pierwszych dużych planszówek, czyli też znanych planszówek, która uzyskała swoją bardzo dobrą wersję na iPada. Neuroshima Hex Polska zrobiona była świetna wersja cyfrowa przez, przez chłopaków z Big Daddy's Creations czyli m.in. przez Marka Pańczyka z Loadingu obecnie, który też przygotował fajną grę niedawno Heerby Dragons, też mocno wzorowaną na planszówkach teraz prawa do, do Neurosimy przejął portal, ale Big Daddy's Creations zrobili także cyfrową wersję absolutnego klasyka takiego jak Kylos czy też Kylie bardzo fajną wersję Eclipse'a zrobili, czyli takiej gry kosmicznej. Bardzo w, rozbudowanej. Tak rozbudowanej w takiej europejskiej odpowiedzi na Twilight Imperium, tak można powiedzieć. Zresztą Eclipse teraz niedawno też zbierał na Kickstarterze zbierali pieniądze na drugie wydanie gry. Co jeszcze? Ja na przykład mam na telefonie Race for the Galaxy, moją absolutnie ukochaną grę w wersji kaźianej. Też, tutaj... też, też ona ma dużo dodatków, i te, te dodatki tak, też tak. trzeba dokłócić, ale S nawet podstawowa ale gra, wersja gry jest, jest świetna i można grać ze sztuczną, z przeciwnikiem. Nie trzeba tak. mieć drugiego gracza, tak. Oczywiście. To, to jest, mi się bardzo podoba. Mam tylu Ages, o którym wspominałem. Mam Star Realms. Star Realms, świetna, świetna gra dwuosobowa, yy, budowanie talii polegające na starciu dwóch flot. Jest też wersja. Taka dwóch lat kosmicznych. Jest też wersja w świecie fantasy nazywa się Hero Realms. Bardzo fajna. Mam Elder Sign, który jest odpowiedni Właśnie grałeś w Elder Sign dużo, bo ja na przykład dużo grałem, ale nigdy... Nie wiem, czy chociaż raz udało mi się wygrać w Elder Sign. To zastanawiam gra. się, czy... Elder Sign wersja, wersja... Bo ja mam wersję też iPodową. Czy ona nie jest przypadkiem? To jest moje... moje te... Czy zasady w wersji właśnie cyfrowej nie są zbyt restrykcyjne? Czy są jakieś dodatkowe elementy na przykład zatrzymywania kości? Czy, czy, czy, nie pamiętam. Wydaje mi się, że są zerwane jeden do jednego. To jest trudna gra ogólnie. Tak. To jest... No i, i, i ja sobie kiedyś liczę niekie jest jest żeby to wszystko tak pozamykać, jak go nie to robią i to jest prawie niemożliwe, no nie? Mhm. Że tam gdzieś coś musi być, co ja, co ja przegapiam. Ja, ale, ale ona ma klimat bardzo fantastyczny. Zresztą to, ja uwielbiam ja wszystkie gry Yy, z Call of i, i które mają ten ele element Arkham Horror mm -hmm. i tam... Yy, to jest jedna z pierwszych gier właśnie planszowych, w które, które, którą zagrałem, które nawet nie wiedziałem, że jest grą planszową właśnie. Tak bo nawet ona ma już naprawdę dużo... Nie chcę powiedzieć, że ma 10 lat, ale, ale ma, ma dosyć dużo lat. Yy, bo ja mam... Odkąd mam iPada, to mam yy, praktycznie Elder Sign na, yy, na niego. Na, Tę wersję cyfrową na, na niego. I... Yy, ten klimat, ten opis postaci, to takie wprowadzenie, ta muzyka, to jest tak wszystko kapitalnie zrobione, że yy, uwielbiam po prostu. Nawet sobie czasami tylko tak odpalić tę grę, nie żeby właśnie coś, żeby ją przejść. No bo to tak jak mówię, no, nigdy mi się nie udało jej je pokonać. nie, Wszyscy przedwieczni są zbyt, zbyt mocni. To jednak, to jest dla mnie przykład, jak, jak można świetnie przejść grę yy, planszową, Oddając całkowicie ją mechanikę i tak jeden do jednego, ale jednocześnie ten interfejs jest nowy, mhm. że tak wyrażę, że, że no nie widzisz tam tych kart i tak dalej, tylko po prostu to wszystko jest no od nowa zaprojektowane. Jednak ta mechanika jest, jest ta sama. Forbidden Island, nie wiem, czy grałeś właśnie najpierw. Ja. wymieniamy tytuły. Ja ci mówię, co ja, ja mam na swoim iPadzie. Ale widzisz Chodzi o to, że tak. tutaj możemy, możemy tak naprawdę mówić tak. o tym przez wiele, wiele godzin. bo No nie, ale, ale właśnie to, to jest to, że jest, jest dużo, dużo to. gier, mhm. tylko ja właśnie y, są gry, które ja bym chciał, żeby wyszły na ale one, one nie wyjdą. Nie, tak dlaczego, właśnie. ale to jest też Jakie kwestia pewnie tego jakby, no nie wiem, no nawet takie, takie śmieszne gry jak Mage Knight albo Robinson Crusoe, albo coś w tym stylu. Elder, Horror. Eldritch Horror? Horror, przepraszam. Tak. Bo jest wielki, to jest, no, to, tak. to jest ciężko, żeby, wiesz, tam plansza. Są pewne gry, które jest, oprócz tego, że są grami, są jeszcze takimi spotkaniami towarzyskimi. I Aldrich Horror tak. to jest jedna z takich Dokładnie. dokładnie. Natomiast no. co, co, co do Robinsona? Ja nie wiem, e, trzeba by się tego za, zapytać, czy nie planuje wersji cyfrowej. Ja bym się wcale nie dziwił, gdyby taka wersja mm -hmm. powstała, skoro oni mają teraz swój dział cyfrowy bo po odkupieniu chociażby kodu do, do tego, do Neuroshima od Big Daddy's Creation, mm -hmm. to może może się coś szykuje jeszcze. A ma cały czas jest update'owana i tam tak, tych dodatków, to, tych armii jest, to jest, jest świetna mnóstwo. Gra. I, to jest świetna gra. No, jest cały czas to jest... gra, tylko po prostu komputer jest bezlitosny. Jest. Muszę przyznać. I, i, i, i, i jak ktoś lubi masochizm, to jest dla niego. Tak. Ja sobie Ale powiem, tak można skirczgać, Na średniej mhm. poziomie jest wtedy okej. Okay. Mhm. No, Ale w ogóle jeśli chodzi ja o jakby mówić, no, o jest marzy. świetna. W ogóle, bo chciałem wspomnieć o... Bo jest ta, gra, ta, ta, ta, ta firma Asmodee Digital. Mm -hmm. tak. Nie wiem, czy ja dobrze wymawiam nazwę. Dobrze. To jest I gra, oni mnóstwo to jest gier rebella. planszowych nie. przenieśli. Tak. I oni mnóstwo gier właśnie planszowych przenieśli. Między innymi właśnie e, e, Scythe. Mm -hmm. Wersja cyfrowa jest, jest, jest, jest przez nich zrobiona. Transformacja Marsa. E, Twilight Struggle oni zrobili. Ticket to Ride, Pandemic. Że jak wejdzie, ktoś wejdzie na scenę, to tam po prostu się przewija i przewie. To jest. To jest firma, która Wszystkie bardzo dobrze robi. Jakby Oni dobre. czują, tak, oni wiedzą, jak właśnie oddać ducha gry planszowe, a jednocześnie przenieść ją do tego nowego medium. Bo ja na przykład w Tera transformację pierwszy raz zagrałem w wersji planszowej na Table Top Simulatorze. I poznałem takie, takie zasady, wiesz, że ktoś ci poprowadzi mnie przez rękę widowitą, że o to chodzi, o to chodzi, o to chodzi. Bo ta Transformacja jest taką bardzo ładną grą. Si świetnie prezentuje, szczególnie jak, jak na przykład, no nie wiem, bardzo się wkręcisz i jeszcze sobie w drukarce 3D przygotowujesz te elementy, jeżeli jeszcze je pomalujesz, to jest naprawdę fajny efekt jest. I um, mi się bardzo uprawa właśnie tej reformacji yy, podobała i później zacząłem, odpaliłem grę w wersji cyfrowej i tak jak, nie wiem, jakieś czas temu właśnie też była na, na Humble Bundle, jest, jest wersja na iPada, która wygląda identycznie to jest naprawdę yy, bardzo dobra gra. To, że można w nią grać z komputerowym przeciwnikiem, no pozwoliło mi do perfekcji opanować zasady. I następnym razem, jak grałem w tabletop-symulatorze, to była zupełnie inna rozgrywka. Wiesz, to jest doskonale wiesz, co robisz, nie zastanawiasz się nad niczym. No, no, no wszystko jest takie niesamowicie płynne. Chociaż trochę ubolewam, że ten interfejs, on jest bardzo taki futurystyczny. Że, mm -hmm. że jest parę symboli, masz te najważniejsze rzeczy. Um, ale jednak w, w, jakoś tak człowiek, ja lubię karty w ogóle w grach planszowych, nie wiem, to jest jakiś taki fetysz i ja lubię po prostu oglądać te obrazki na kartach. Jak masz wersję cyfrową, um, to ja przynajmniej zauważyłem to u Ciebie, jeśli chodzi o, o parę rzeczy, że to, że komputer trzymać Cię za ręki, jeśli chodzi o pilnowanie zasad, że nie pozwoli czegoś pełnić, to bardzo szybko robisz pewne rzeczy mechanicznie i... i yy, Wtedy nawet najpiękniejsza gra planszowa, najcpalniejszą oprawą, zamienia się w taką właśnie grę, w, taki, w takie euro. Dzieli się mechanika, optymalizacja, wiesz, to, to, to, to, takie, a nie, nie historia, nie, nie, nie, nie, nie atmosfera. I to czasami ubolewam na tym, bo, bo lubię, kiedy, kiedy jednak gry pozwalają ci no pamiętać o tym, że mają fabułę, że, że mm -hmm. coś tam jest. Oczywiście ta formacja tam nie ma y, fabuły, no chyba, że sobie sam będziesz tworzył, no nie, że y, jesteś jakiejś korporacji i coś tam, za każdym razem jak rzucasz jakąś kartę, to opowiadasz dodatkowo jakąś historię, tak, że teraz korporacja chcąc przyspieszyć pewien proces, będąc zciwa, postanawia, że nie ma co się przejmować zniszczeniami, jakie może wywołać nie wiem, ściągnięcie asteroidy i, i, i uderzenie najważniejsze jest to, że przyspieszy to transformację i tak dalej, tak nie wiem, tak jak ale transform, traf, transformacja Marsa, ja naprawdę w ogóle polecam tę grę w wersji cyfrowej, mimo że, tak jak mówię, no jest ten interfejs trochę inny, jest bardzo futurystyczny, mniej niż na przykład gra planszowa, to gra planszowa jest bardzo kolorowa, nie miałem takiego w To jednak świetnie się, się sprawdza. Z tych, z tych gier, ja na przykład troszeczkę próbowałem pokrać w site wersji, mm -hmm. właśnie tej cyfrowej i muszę przyznać, że Podobnie jak Twilight Struggle, oddali. dodali taki interfejs oczywiście, żeby, żeby wszystko mógł robić tak sprawniej, ale sama plansza to wszystko wygląda tak samo jak, jak w oryginale i... i e... Znaczy, ja nie mam porównania, więc, więc ch chciałbym twierdzić, że, że można się poczuć, jakby się siedziało przy stole prawdziwym, no, ale pewnie tak, tak nie jest do końca, ale ten klimat jest oddany mniej więcej. Jak najbardziej. Znaczy, że, że ta, ta fajna tak gra, jest. fajna. Ja bardzo site y lubię ogólnie, więc, więc do razu kupiłem, kiedy była wersja Cyfrowana mhm. jeszcze była na początku z wieloma błędami, teraz już jest trochę lepiej, chociaż no, mam dużą wprawę w grze, więc raczej nie, mia nie miałem problemów mhm. z, z pierwszymi rozgrywkami. A tak. teraz od, od pewnego czasu już nie grałem, więc mhm. będę musiał do niej wrócić. No. Inną taką grą, którą e, też trochę pograłem, ale też właśnie e, zauważyłem jedną rzecz, że to, co bym, e, że inaczej grałbym w tę grę, jakbym grał e, mając karty fizycznie, a inaczej gram na komputerze, to jest Pathfinder Adventures. Mhm. To jest gra, która... Ten interfejs jest całkowicie przemodelowany pod... grę właśnie na, na ekranie. Jednocześnie masz karty. I te karty widzisz. i yy, Też jest tak, że w pewnym momencie, jak już oczywiście jesteś obeznany z grą, to bardzo dużo rzeczy robisz od tak. Nie zastanawiasz się, ale tu gra... Yy, no, to trzymanie za rękę jest o tyle wyjątkowe, że na przykład te elementy, które możesz, te rzeczy, które możesz zrobić, od razu Cię ci podświetlają. Trochę jak w tej wersji Carcassonne, że grab daje jakby krok przed tobą jest, jeśli chodzi o rzucenie kafelka, bo pojawia ci, pokazuje ci tylko te miejsca, do którego możesz ten kafelek przyłożyć. jakby Nie musisz sam sprawdzać, czy ten kafelek ma odpowiednią stronę i jaką go obrócić i tak dalej, gdzie, gdzie by pasował, tylko podświetlając się tylko na planszy, te miejsca, gdzie te kafelki możesz mieć, a nawet już później, jak gra, już wie, że na przykład danych kafelków yy, w puli nie ma, to to nawet pokazuje, które i tak miejsca, wiesz, na czerwono oznacza, gdzie i tak już nic nie będzie. Wiesz, i to jest taka mała podpowiedź, no ale no, ja rozumiem, że to się przydaje. I, i w że też jest tak, że możesz po prostu klikać na wszystko, nawet się zastanawiając, bo grać ci podświetla tylko te rzeczy, na które, możesz, które możesz w danym momencie zrobić, że, mhm. że okej, okay, podświetlenie następnej tury, o, podświetlenie tej karty, którą możesz zagrać, bo innej karty i tak w tym momencie nie zagrasz i to y, trochę mnie z tego, z tego takiego zaangażowania wybija. No ale w ogóle Pathfinder Adventures jako, jako gra jest, jest, jest bardzo fajna i to jest taki deck builder też, który, który lubię, znaczy deck builder, no taki właśnie deck, deck builder trochę, no. Tylko to jest deck builder, w którym um, pewne karty, jakby budujesz swoją taką podstawową, bardzo podstawową talię na, na etapie całej kampanii. I pewne karty możesz właśnie wymienić, więc to jest taki, to nie jest taki deck builder jak na przykład, nie wiem, Legendary Encounters. Że zawsze zaczynasz z kartami podstawowymi i, i podczas rozgrywki dokupujesz karty i tworzysz ten, ten deck wtedy, tylko, tylko to jest takie pół na pół, nie mm -hmm. wiem. I teraz jest gra, o której właśnie chciałem o którą chciałem ciebie zapytać. Pewnie się domyśla, że jaką chodzi. To jest we wczesnym dostępie, ale wygląda naprawdę bardzo dobrze. I też można powiedzieć, że jakbym ją zobaczył najpierw na komputerze i nie wiedział, że ona ma swój pierwowzór, rodowód w wierszy Peszowej, to bym, to, bym, to bym po prostu nie zgadł. Czyli Gloomhaven. Właśnie, <gloomhaven>, no tak. <gloomhaven>, Gloomhaven, no tak. Gloomhaven, tak, tak. Zgadłeś. Zgadzam. No, jak... Czytamy sobie w myśle Grałeś. Grałem. Widziałeś. No, cały ja nie... czas mówię o wersji cyfrowej, bo oczywiście tak, tak, o planszowej, tak. papierowej to tak. Jak ci się podoba to, co, to, co widzisz? Bo to jest gra, która no, rozbudowała wiele elementów graficznie no tak, no, do, na poziom 11, że się tak wyrażę. Hmm. Powiem tak. Uważam, że jeśli ta gra będzie dalej dopracowywana, to jest duży potencjał na... Może nie hit, bo nie wiem, czy, czy znajdzie odpowiednią grupę odbiorców, bo to jest taka charakterystyczna, nietypowa grupa odbiorców, którzy, osób, które lubią mi planszówki i, i gry komputerowe, tak, gry taktyczne takie bardziej. I naprawdę jest to fajnie zrealizowane. Mamy do czynienia z zupełnie inną opowieścią niż grze planszowej. O, no, to jest duży plus. To jest duży plus, ale na <laughs> razie mamy bardzo niewiele klas postaci, więc nie, niewiele jest też możliwości kombinowania i, i, i rozwoju. i i Niewiele tak naprawdę w grze jest. Jest zaimplementowana oczywiście grafika, mamy bardzo dobrze przedstawione, sam interfejs jest, jest niezły, mechanika jest dobrze przedstawiona, gra uczy zasad, to też jest fajne. No i zasady są przeniesione, tak wydaje mi się, jeden do jednego, jeśli chodzi o grę planszową, z tym, że gra też ułatwia wiele rzeczy, gra komputerowa ułatwia wiele rzeczy, bo jeśli ktoś grał w Bloomhaven w wersji planszowej, to na pewno natrafił na problem poruszania się przeciwników. Tam przeciwnicy poruszają się i atakują na podstawie algorytmu i ten algorytm my musimy analizować i musimy odpowiednio poruszać przeciwnikami i w sieci można było znaleźć takie quizy. Czy wiesz, jak poruszyć tego potwora w zależności od różnych <laughs> tam zasad? I ja podszedłem tego quizu naprawdę z przekonaniem, że większość będę wiedział, bo znałem dobrze zasady. I później się okazywało, że, że dobrze dałem jak jedną trzecią może, a resztę źle, bo o czymś zapomniałem, o, jakim, o jakimś drobnym szczególniku albo nie zauważyłem pewnego elementu i to wszystko było, to były sytuacje wzięte z rozgrywki, które mogą się pojawić w grze, więc jeśli gramy w Gloomhaven, nawet jeśli mamy dobrze opanowane zasady, to wcale nie znaczy, że przeciwników dobrze poruszamy i że wykonujemy ich akcje zgodnie z pra... ze wszystkimi prawidłami sztuki. Natomiast w wersji komputerowej nam to znika, bo z z tym, się... Zajmuje się, tym zajmuje się komputer i on zawiaduje przeciwnikami, więc odpada nam jeden element do takiej Zarządzania, nie mamy takiego mikrozarządzania wszystkim. To jest coś, co jest fajne, podoba mi się, bo y, chociaż pewnie powiemy zaraz jeszcze, jeśli nam starczy czasu, ale powiemy jeszcze o takim programie, którym jest totalne mikrozarządzanie mm -hmm. i wszystko, tak. wszystko się robi. Natomiast ja wolałbym, ja wolę, kiedy jest jakaś gra bardziej oskryptowana, kiedy, jak, lubię takie przeniesienia gier, właśnie planszowych, gdzie, gdzie nie muszę się zajmować zasadami, gdzie po prostu gram, gdzie po prostu gram. Natomiast wiadome jest, że nie każda gra może mieć taką wersję. Nie wiadomo jest, że czasami chce się wyjść, po te zasady, poza te zasady, chce się zrobić coś samemu, chce się coś zmodyfikować. I tutaj się sprawdza program, o którym zaraz powiadamy. Tak. To, co nie podobało mi się do końca w, w Gloom grze planszowej fizycznej, to kiedy patrzyłem na to, na to tutaj, to tu mówię, okej. Okay to będzie coś, co będzie to tło fabularne, będzie samo się prowadziło więc w, i wiesz, w jakiś atrakcyjny sposób będzie mi prezentowane, ale to, co ja lubię w ogóle w takich grach, czyli ten element taktyczny, tutaj dzięki tej sztucznej inteligencji komputera będzie zupełnie inaczej smakował i e, jak sobie patrzyłem na, na, na, na elementy rozgrywki i tak sobie podglądałem, jak to wszystko wygląda, to, to dla mnie to były... To, jest, to są elementy, które, które y, moją uwagę nie tylko przykuły, ale też... Y, Zachęciłem mnie do tego, że jak tak już wyjdzie ze wczesnego dostępu albo będzie już w takim, nie wiem, jakimś becie, takiej, że gra jest naprawdę skończona i tam to wszystko, co ma być, jest, i najwyżej będą jakieś trudne błędy, to ja automatycznie wskakuję do tej gry i, i ten. No nie chcę po prostu być takim early adopterem tak, i, i beta testerem. Poczekam aż ta gra wyjdzie, ale na pewno dużo bardziej mnie, mnie zainteresowała niż, niż, niż gra planszowa i, i, i przyznam, że e, jestem bardzo ciekawy, czy jak na przykład Bloomhaven wersji tej cyfrowej odniesie sukces, to właśnie i czy Frosthaven od razu zostanie przyniesiony już tak jakby mm. e, szybciej, nie? nie będą czekać na, na, na to, tylko od razu właściwie tak, jak Tainted Grail nie? będzie miał swoją wersję cyfrową w, w, właściwie w dniu premiery. To jest bardzo ciekawe. No ale propos właśnie takiego grania w planszówki na komputerze, to jest taki sposób absolutnie y, najlepszy, jeśli ktoś chciałby po prostu oddać grę planszową jeden do jednego y, y, i to jest właśnie Tabletop Simulator. I o Tabletop Simulatorze Wielokrotnie wspominaliśmy i, i, i na, na grupie Też Fantasmagi ten temat się przejawia. I ten, miutra Simulator to jest po prostu taka. To jest taka gra piaskownica, to jest, to jest bardziej narzędzie do tworzenia fizyki, do tworzenia elementów trójwymiarowych światów, które pozwala dzięki właśnie dosyć skomplikowanej fizyce i dodawaniu własnych asetów, odtwarzać wszystkie gry planszowe, jakie właściwie no, to, no to, jak, to jest taki, jak w Minecrafcie potrafią odtworzyć, nie wiem, jakieś miasto zbudować od podstaw, prawda, w tym, tak tutaj w tej tabletopsymatorze można z, y, odtworzyć grę planszową i to jest najlepsze, że tych gatunków gier, które są, y, no właściwie, no, wszystko, od klasycznych gier typu warcaby y, szachy, które są jakby w podstawce, tak poprzez y, nieoficjalne wsparcie, poprzez taki warsztat, y, który jest na Steamie, można subskrybować y, gry, które są po prostu wydaniami jeden do jednego prawdziwych gier, które, które wyszły. Oczywiście Tabletop Simulator pozwala za dodatkową opłatą ściągać jako DLC oficjalne wersje i na przykład e, wspomniany wcześniej Skype jest wersji e, takiej oficjalnej, płatnej e, na Tabletop Simulator dostępny, ale oczywiście jest też gdzieś tam wersja e, wykonana przez jakiegoś fana, przez jakiegoś modera. Tabletop Simulator to jest, to jest w ogóle projekt, który ma już e, no ja wiem, 5 lat i myślę, że on po prostu teraz w dobie tego, tego, co wszyscy przeżywamy jakby zyskał drugą młodość. I od kilku tygodni chyba grałem w table, na tym właśnie więcej niż przez ostatnie pół roku. I zaczęło się od tego właśnie, żeby zagrać właśnie nemesis. i tam w tak. no niestety miałeś pewne problemy Mocno techniczne. problemy techniczne, tak, tak. Znaczy moje łącze nie wyrabiało niestety. Nawet przy tak wydawałoby się mało obciążającej grze. Natomiast w pewnym, w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że Damian postanowił kilka ruchów cofnąć, i o, o ile u niego i przy pozostałych graczy to było w zasadzie natychmiastowe, to u mnie każda zmiana, każde cofnięcie <grydy> każde cofnięcie zajmowało tak po minutę, mm -hmm. dwie więc nie, ja nie wiedziałem, co się dzieje na ekranie ale to, to nie jest wina y, gry tylko po prostu mojego fatalnego łącza internetowego natomiast sama gra, tak jak wspomniałeś, to jest taki to jest symulator stołu tak jak napowiedziałem, tak jak był tak. to simulator mamy stół i można go oprogramować znaczy oprogramować. są twórcy, którzy przenoszą materiały z gier, skanują robią modele i wrzucają to do warsztatu. Można to sobie pobrać. Są też oficjalne moduły, które, za które trzeba zapłacić. Jak na przykład wspomniałem, do Scythe, do Wingspan, do, no do kilku gier są mm -hmm. takie oficjalne moduły. No i dzięki temu możemy sobie grać. Są tam narzędzia, które na przykład pozwalają nam poturać kostką, po, które pozwalają nam prze, przetasować No właśnie to jest to, że to, i to i jest ta ta cała fizyka, że po prostu możesz podnieść coś i rzucić tym. I, tak. to, i kostka się zacznie... się turla czy turlika, nie wiem, jak to powiedzieć, tak samo jak fizycznie by się zachowała na stole, karty tak samo uderzałem, możesz pstrykać elementy i, i dlatego na przykład można przykładać pstrykanki na, na, na, na, na to. Ja oczywiście tylko jedną pstrykankę widziałem i, i, i no i faktycznie da się, ale to co ja bardzo, bardzo mi się podoba i to czasami się to udaje, czasami nie, to, że przy bardzo skomplikowanych grach planszowych Całe rozłożenie planszy, ułożenie wszystkich kart, podtasowanie, przygotowanie żetonów, to potrafi nawet od, od pół godziny do godziny. To zależy od, od komplikacji gry. Oczywiście jak już człowiek jest przygotowany i zawsze pogrze po wszystko tak właśnie w odpowiednich yy, prawda yy, jak ma pudełko. Nie wiem, ja, ja, ja bardzo yy, lubię mieć wszystko posegregowane ładnie w pudełkach, więc jak jestem do każdej gry, bardzo szybko mogę się przygotować, bo wiem gdzie co mam i tylko wykładam, ale, ale to przygotowanie zajmuje. I w przypadku Nemesis y, gry planszowej no, jest to przygotowanie... Jest, jest tak, jest normalnie. w pełni skryptowane i to jest właściwie kilka kliknięć i gra... Pyta się, czy gramy w wersję normalną, czy kooperacyjną, ilu jest graczy, kto, jest, y, kto przejmuje jaką rolę. Cyk, zaznaczamy i gramy. I to jest fenomenalne. I oczywiście, ale później, to jest bardzo ciekawe, że cała gra już polega na tym, że trzeba podnieść kostkę, nią wrzucić, trzeba pionek, czy swoją postać, swoją figurkę przenieść i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest taki, taki bardzo imersyjny element i, i, i mi się to bardzo podoba. Nie testowałem, bo nie mam za bardzo jak, nie wiem, czy w ty próbowałeś i czy się udało w wersji wirtualnej rzeczywistości odpalić Tabletop Simulator, bo Próbowałem to też to, to odpalić zrobimy. i są niestety problemy ze sterowaniem, ponieważ zgłasza program jakieś e, kłopoty z, ze sterownikami, z kontrolerami Oculusa. I piszę, żeby je zaktualizować i nie, mo nie mogę tego zrobić, albo raczej nie umiem tego zrobić. Więc mhm. mogę się porozglądać po tym świecie, natomiast mhm. nic więcej za bardzo. Natomiast to jest gra, która wydaje się być stworzona w dywidualnej rzeczywistości, no bo tam jest wzorowanie ruchów, tak? Wszystko to, co tutaj musimy myszką, na przykład na... przesunąć kursor na myszkę, przepraszam, przesunąć kursor myszki na pionek, żeby później nacisnąć, żeby chwycić i przestawić w inne miejsce. No tutaj byśmy po prostu wzięli pionek i go przestawili. tak? Jak chcemy się czemuś przyjrzeć, no to tutaj w wersji normalnej trzeba nacisnąć albo alt, albo chyba m, żeby zrobić szkło powiększające, no a w wersji wirtualnej rzeczywistości No po prostu albo biorę coś do ręki i przykładam sobie tak, do oczu, tak. albo się pochylam. Po prostu nachylasz bada. się bardziej, no, tak. No, wie, no. Więc no. Nie, to jest fajne. To jest, fajna, to jest no. mi się to strasznie podoba. I w ogóle, no, trzeba że ta, ten tabletop simulator jest cały czas rozbudowany, że jest mnóstwo tych skrótów, Klawiszowych, które pozwalają na, no jak mówisz, no, samo to przybliżenie karty. Uciskasz alt i nie musisz. Tak. Prawda, a mógłbyś, no nie? Mógłbyś teoretycznie tą myszką kółeczkiem przyzumować na kartę i przeczytać ją ze stołu, ale możesz sobie po prostu podejrzeć. Ale no. obsługa jest skomplikowana, I mimo wszystko jest. Trzeba się jej nauczyć. To jest, to jest to jest taki interfejs. Tak. tak, tak. Wiele opcji ja w ogóle nie poznaję. i cały czas jakby się uczę, na przykład to, że ja jak, jak po zagraniu wszystkich kart, jak grałem na przykład w Legendary Encounters The X Files, i jak rozłożyłem wszystkie karty na stole, to żeby je zabrać, to ja tak po jednej karcie wrzucam na robotę i kładłem na kubkę. A to wystarczy że zaznaczyć je wszystkie, to jakbyś w, nie wiem, w jakimś RTS-ie. Zaznaczył wszystkie karty i naciskasz G rrrt, i one wszystkie się grupują do jednego, do jednego stosiku i ten stosik później sobie odrzucasz. I to jest rewelacyjne. Ta, ta mechanika, jak poznasz to wszystko, to pozwala ci jakby płynniej w tę grę grać, a jednocześnie jesteś... W jesteś tak zaangażowany, jakby ta gra była przed tobą na prawdziwym stole i zapominasz w pewnym momencie, że to jest na ekranie komputera i to jest coś niesamowitego i mnogość gier, które są dostępne właśnie w wersji przygotowanej przez fanów, no przytłacza ja bardzo dużo grałem właśnie w Nemesis dużo grałem w transformację Marsa świetnie się sprawdza na tabletop simulatorze nawet takie gry, które grałem też właśnie w Legendary Encounters, grałem w Shadowrun Crossfire, tylko mm -hmm. to jest na przykład gra, gdzie nic nie masz przygotowane, po prostu masz, masz te karty, masz te wszystkie rzeczy, ale i sam musisz sobie je potasować, sam je musisz sobie ułożyć na, na stole i tak dalej, więc to jest jakby nie ma tego skryptowania początkowego, więc to jest to już jest robota, ale y, nie wiem, czy grałeś y, y, y, Legend of Dragonhold, nie, dobrze mówię? Legend? L Legacy. Nie. Legacy, Legacy of, przepraszam, Legacy of Dragonhold. Dragonhold. Nawet znaczy... taka gra paragrafowa mm -hmm. dało się ją w jakimś stopniu przenieść właśnie w, w ten świat, no bo generalnie jak sobie myślisz paragrafowa, no to, to, no to jakiś PDF powinien być, sobie mógłbyś tam czytać w nim co robić, ale chodzi o te elementy, które przydają się do gry, bo Tabletop Simulator pozwala między innymi też pisać. Na przykład masz kartkę papieru wirtualnej, możesz na niej pisać. Mm -hmm. Normalnie na kreaturze możesz też bazać jakimś takim wirtualnym rysikiem i Dragon Dragonhold jest no, o tyle ciekawą grą, że ten element paragrafowy jest bardzo rozbudowany o, właśnie takie elementy jak, jak w klasycznym RPG, bo tworzy, na początku możemy sobie wybrać, bo to jest też bardzo dobre w tej wersji na tej Tabletop Simulator, że masz kilka postaci, kilku bohaterów już wykreowanych z historią, z, z umiejętnościami, z pewnymi cechami, z rasą, z imieniem, nazwiskiem i tak ale możesz sobie tą postać stworzyć. Tworzysz ją jak w praktycznym, w prawdziwym RPG, nie? Wybierasz, yy, jaką masz profesję, skąd jesteś, tam tworzysz jakiś, jakiś rodowód, wybierasz umiejętności, które, które cofają twoją postać. To mi się bardzo, bardzo podobało. I wszystkie te elementy, które, mm, które są, yy, to po prostu wyciągasz z takich woreczków i rozkładasz na tym wielkim, ogromnym stole, i później tylko czytasz tą przygodę, i później się odnosisz do niej, masz masz mapę, masz, masz to, masz tamto. I ja nie wiem, yy, znaczy. Wiem, ale to tak, taka, taka formuła. Ryszardzie, ile, ile udało Ci się tego, tego Legacy of Dragon Dragonhold poznać? Czy, czy, czy posmakowałeś tej te, te gry? Bardzo malutko. Ja ją kiedyś kupiłem, ja mam ją w wersji fizycznej normalnie chyba kupiłem jedyny egzemplarz, który w Rebelu Pewnie <śmiech> niewiele osób się tym grą zainteresowało. I zagrałem, przeczytałem zasady, które są bardzo krótkie i takie zrobiłem sobie postaci i wprowadzenie w zasadzie tylko to jest bardzo mhm. fajna gra, szczególnie na, na teraz, więc może wrócę do niej i mhm. i, i, i To jest całość. idealna gra właśnie solo. Bo tak, oczywiście jest, jest tam możliwość to jest, to jest do grania w kilka osób. Tak, to, to, tam jest jakaś możliwość wykonywania albo decydowania o, o, o pewnych krokach na zmianę. Nie, Tam jakieś mhm. żetony aktywacyjne, są jakieś tokeny, ale to mniej więcej jest tylko taki, taki substytut, nie, Takie, że okej, okay, możesz z kimś poznawać tę historię, ale tak naprawdę to jest historia, którą gra się samodzielnie i, i przyznam, że ten prolog, bo prolog jest, jest takim wprowadzeniem do zasad. Gdzieś tam jesteś, dostajesz list. To jest bardzo, bardzo fajne, bo ja ten list przeczytałem. Tam Jakaś, jakaś twoja przyjaciółka prosić cię o, o pilny przyjazd właśnie do tego Dragon Hall, tak. do, tej, do tej, tego miasteczka. I ten list jest napisany w taki sposób, że pewne rzeczy mi się rzuciły od razu w, w oko, na przykład tam były jakieś takie błąd, błędy ortograficzne i okazuje się, że, że to nie jest przypadek. To już oczywiście zdradzę, ale tam, w tym liście jest ukryta wiadomość. I e, ja zacząłem właśnie się zagłębiać i tak dalej i, i, i przyznam, że, że udało mi się odczytać, że się tak wyrażę. Poczułeś się jak śledczy. Bierzesz kartkę papieru, długopis i zaczynasz zakreślać pewne rzeczy i coś wymyśla się. I ja oczywiście nie jestem takim Tuzon, jak, jak ty, jeśli chodzi o właśnie gry logiczne, ja nie, nie potrafię tak ta, ta losa, no nie na dzień dobry rozbić, czy, czy The Witness, jak ty, ale e, ale tutaj, jak ja zmieniam że mi się udało to rozwiązać, ale chodzi o to, że ten prolog, to, to, to e, ta podróż, wiesz, to przejście przez, przez las, e, to spotkanie z bandytami, ta podróż z przyjaciółmi, bo tam jest to tak, że e, jesteśmy my, przynajmniej na tych, tych pierwszych etapach i jest, e, nie, jak to powiedzieć, gnomka Mariam i Orczyca Braxton, tak się chyba nazywają te no, panie, które panie, bys, to są, to... Tak, są twoimi towarzyszkami w podróży i, i, i wiesz, i poznajesz, ich, możesz z nimi rozmawiać, nie musisz z nimi rozmawiać. Tak jak mówię, ta gra, ta książka właściwie paragrafowa, prowadzi sesję RPG z tobą bez mistrza gry. I to jest niesamowite, mi się strasznie podoba, bo to jest, to jest naprawdę świetnie zrobione, bo, bo gra ma te elementy yy, yy, jak... Jak na przykład zdobywanie doświadczenia, zdobywanie sławy, yy, pewne znaczniki, wiesz, gra śledzi twoje, twoje poczynania, na przykład mówiąc ci zaznacz na, na pewnej mapie, znaczy nie na mapie, na pewnej planszy znacznik C3, później zaznacz K7 i tak dalej, tak dalej, że po prostu w pewnym momencie gra tylko się odnosi, Czy masz zaznaczone to i to, jeśli tak, to możesz skorzystać z tej opcji, jeśli nie... Skorzystaj z tej, jakby jest świetnie to zrobione i to są pewne rzeczy, na przykład, nie wiem, no to mogłoby oznaczać, że czy znalazłeś jakiś przedmiot albo czy odbyłeś jakieś spotkanie i to jest na tej, na tej, na tej planszy odzwierciedlone i, i dlatego gra powiedzmy, w, w, w, może się do tego odnieść w tych, tych, w tych paragrafach, ale naprawdę y, tak mnie wciągnęła y, ta gra. teraz jestem y, w kolejnych rozdziałach, że jestem w tym mieście, zwiedzam to miasto, to jest bardzo ciekawie zrobione, bo zależnie od ilości znaczników czasu, która jest pora dnia tak na przykład okaże się, że no okej, okay, poszedłeś sobie do sklepu, ale sklep jest zamknięty. Poszedłeś sobie do świątyni, okej, okay, tam nikogo nie ma, albo jest ktoś, ale kogoś spotkałeś, no mogłeś sobie pomedytować. Naprawdę e rewelacja. Dla mnie to jest takie małe odkrycie, mimo że ja o tej grze słyszałem już dawno, dawno temu, bo, bo chyba dwa albo trzy lata temu, kiedy ta gra miała premierę, nawet o Fantasma Gię nie wspominaliśmy, ale e aż jestem ciekaw, czy, czy po, chyba... Nie wiem, czy powstało więcej gier, właśnie, e, czy dodatków do Legacy nie, of e, z tego, co wiem, Holt, to nie. ale Z tego, co wiem, to nie. Ale chętnie bym taką, e, taką grę e, science fiction, tak rozbudowaną, bo gier w ogóle paragrafowych science fiction to było mnóstwo, nawet e, swego czasu bardzo dużo było wydawanych gier paragrafowych w Polsce, nie? Taki, te, Zaczęło no ta, się bo ta, ta, ta. dreszcza albo takiego, ale później. Dreszcz, fantasolop, później, fantasolo później były tak. to były takie fajne, bo później się zaczęły przedruki zagraniczne, czyli wehikuł czasu, wojownik autostrady. Mhm. No. Wiem, że jest jakaś taka scena i niestety tutaj nie, nie przypomnę sobie adresu, ale w te gry paragrafowe te stare po polsku właśnie te science fiction, te, te kosmoloty, czy dalej, czy fantazmagoloty, to wiem, że, y, że można grać po prostu w przeglądarce. Podejmujesz pewne decyzje, tylko że no, oczywiście, no tak wie. To nie jest tak rozbudowane i tak skomplikowane, i tak. E, być może nawet tak dobrze napisane jak, jak Legacy of Dragon Hold i o ja tę grę w ogóle polecam w wersji fizycznej, bo jak gdybym mógł zagrać tę grę w wersji fizycznej, to bym się bez zastanowienia po nią sięgnął. Zapraszam do mnie. Więc ja tabletop symulatu polecam. Gramat, program ma też możliwość grania właśnie multi w hot seat, czyli można sobie, prawda, siedzieć przy jednym komputerze i grać w gry planszowe wieloosobowe, więc też, też jest to ciekawie zrobione. No i oczywiście multiplayer, jakieś serwery prywatne można Tabletop Simulator na dzisiejsze czasy gra, na którą, znaczy gra, program. Na który, na który bardzo serdecznie polecam. Jak I się stawiam... uproszczą obsługę, to będzie genialne. No i naprawiam jest... ten VR, nie? Żeby to tak jednak no, działało. No, ale wiesz, może tym VR, że ja coś źle robię, to wiesz, tutaj ja nie chcę zwalać na, na twórczo, może to po prostu. Moje, rację, moje jeśli chodzi o Pols VR i Polskę, <śmiech> to wszystko, wszystko robisz doskonale. promujesz <śmiech> jak ty mi dzisiaj <śmiech> promujesz. słodzisz, ty mi zawsze słodzisz, ale wiesz, dlatego tak lubię to wiesz? Nie słyszę dobrych słów przez całym życiu. Nie, nie ma ani, cię... ani krzty tutaj nieprawdy w tym w tym, w tym co, co mówię, bo to jest to jest prawda, nie, że. Ja jestem święcie przekonany, że, że jesteś odpowiedzialny za wiele, wiele egzemplarzy sprzedanych sprzętów do, do, do wirtualnej rzeczywistości, bo. bo no, nie wiem, ja, ja wiem po sobie, że, że nikt nie, nie wciągnąłbym się w wirtualny świat, no, chociaż rzeczywiście tak trochę ubogo, no, nie w porównaniu do, mhm. do tego, co tam, co ty, od, co ty grasz, gdyby nie, nie, nie, nie, nie twoje rekomendacje i nie twoje. Ten. Teraz naprawdę zastanawiam się ciężko, czy nie sięgnąć po The Room. Um, jeszcze czytam się dodatkowo recenzje, bo, bo, bo naprawdę mi z, to, co widzę, to mnie, to mnie wciągnęło i tylko, mnie tylko właśnie się, starałem się nadzieję... nie oglądać wszystkiego, no ze względu na to, że no. nie chciałem sobie... no bo ty te wszystkie zagadki rozwiązujesz, nie? Tak, tak, I to będą no tak, może tak. wcześniej widzi, ale, ale oglądałem pierwszy odcinek i, i po tym pierwszym odcinku właśnie mnie bardzo zainteresowało i, i tak się zastanawiałem, czy, czy nie sięgnąłeś, tylko recenzje właśnie później zacząłem czytać i są takie pozytywne, ale nie chura optymistyczne. To jest I, krótka i, gra. I... To jest krótka I gra. Ja to jest krótka, gra tak? Całą no. w 3,5 godziny. Mm -hmm. ale tam, wiesz, bo tam jest tak, że tak, bo trzy 4 odcinki, nie? Nagrałeś, tak? Cztery odcinki nagrałem, wszystko, wszystko mi, praktycznie. I każdy zagrał, jest o innym. Przechodziłem tym. tak psią, bzią, bzią, bzią, z yy, Więc. No właśnie, to... ale to jesteś ty, Ryszardzie. Ty masz łeb jak sklep do takich rzeczy, więc ten. Bardzo ja prawdopodobnie bym się gdzieś odbił od ściany ale nad, nad, nad jedną zagadką siedziałem ciut dłużej, ale to wyciąłem akurat z tej, ja wiem, ale to dłużej to było pewnie z 10-15 minut w tym sensie, że siedziałem. To było najdłużej, jak, jak się zmagałem z jedną zagadką. A tak to w zasadzie wszystkie zrobiłem z marszu, ale to fajne, bo to jest miłe uczucie takie, jak coś ci idzie płynnie i poznajesz historię i twoje podejrzenia, jak coś może za, za zadziałać, się spełniają. To jest miłe uczucie. Takie Wydaje mi się, że w tej grze poziom trudności jest dobrany bardzo dobrze. Z, zresztą Wydaje mi się, że te roomy, które wyszły na iPada wcześniej, czy też na, na telefon, są trochę trudniejsze. Albo to też doświadczenie wynikające z przechodzenia takich gier, które, się, które przekłada się na, na, na przejście do room VR. Ale to jest fajny tytuł, tylko wiesz, po zagraniu Half-Life'a, gdzie miałeś pełną, no nie pełną, ale miałeś dużo tak. fizyki i dużo takiej interakcji, tutaj masz interakcję mocno ubogą. W zasadzie możesz wchodzić w interakcję tylko z obiektami, które autorzy przewidzieli do tego a tak to, no, no, no. I, a tak to i... jesteś widmem w, w, w, widmem w widmowej dekoracji o. Uh -huh. jestem ciekawy jak e, czy miał wszystko to ten ten tytuł odniesie na tyle duży sukces że tak jak The Room miał kilka części na, na właśnie na, na iPady tak czy tutaj będziesz The Room VR 2 3 i tak dalej bo... Ja, ja, przyjmę chętnie, ja przyjmę chętnie To jest Wasza... dobra platforma, no, do tego. No. Ja, właśnie tak sobie pomyślałem, że escape roomy w wirtualnej rzeczywistości się w, na, na Google sprawdzają świetnie. Tylko, że nie ma. Nie ma takich Co? gier, takich gier nie ma. I to jest problem. Ja kiedyś myślałem sobie, że kurczę, zrobić taki, m, taki silnik, albo w zasadzie taką platformę tak. z, z, z takimi pokojami ucieczek, czy też zagadek, że kupujesz po prostu sobie na przykład grę z dwoma takimi pokojami, a później kolejne sobie tak. do, dokupujesz i, i po prostu takich gier nie ma. To, to, to jest, nie chcę się wierzyć, ale są oczywiście jakieś tam próby i są takie ba, bardzo prymitywne jeszcze na, na Oculus'a Go i Gear VR, ale takich gier dobrze wykonanych, to ja w ogóle nie znam. A to jest idealna platforma, po prostu idealna platforma, żeby zrobić pokój. No, na, nawet można by pokusić się o zrobienie takiej gry rozgrywającej się rzeczywiście w pokoju, w, tu, w którym możesz się poruszać. Tak? Na przykład gra, która generuje ci pokój, w zależności od tego, jakie masz obszar do poruszania się. I, i mm -hmm. zagadki są dopasowane do tego. To jest na pewno do dogania jakiejś rozgrywki dalej, żeby po prostu prowadzić rozgrywkę wieloosobową, tak jak te, te escape roomy, które są no teraz, są wszystkie pozamykane, ale, ale które wcześniej były. Otwarte, no też to polegało na to, że się w kilka osób chodziło. Nie? Na, na było tym było ma polegać Escape Room, który Ubisoft przygotowuje i który ja myślałem, że będzie grą, ale tak naprawdę jest takim bardziej doświadczeniem wieloosobowym. Nazywa się chyba Sztylet Czasu, Tag of Time, i to ma być taki VR wielkopowierzchniowy, którego nie do zagrania mhm. w domu, tylko w jakichś tam właśnie w kilku yeah. miejscach na świecie. No, Panie no z wrażeniem czyli, czyli nie rozumiem, że w dzisiejszych tak czasach takie rzeczy się nie sprawdzają to akurat właśnie planowali w zrobić wcześniej, zanim była pandemia Więc, więc... tak, tak nie, bo ja, ja, ja bardzo chętnie właśnie na, w, w taki, taki escape room właśnie w multiplayer, żebym zagrał zobaczyć jak to jest, ale właśnie bez wychodzenia z domu no nie, i to jest to jest to. dobrze, Ryszardzie, ja, ja bardzo ci dziękuję i dziękuję że, że znalazłeś czas i tak e, udało się nam zupełnie przekroczyć te, te, te założenia, jeśli chodzi o, o czas, jakim mia, tak, miała to, trwać ta rozmowa, być ale, ale, ale nawet się cieszę, bo ta część, która wydawała mi się, że będzie, że, że przejdziemy, przejdziemy szybciej, nawet okazało się, że była dużo ciekawsza, bo bo faktycznie, jeśli chodzi o gry planszowe, które zostały przeniesione na, na komputer, no to, to można o nich powiedzieć, że one są i są dobre, i że tak trzymać, nie? Że poza pewnymi wyjątkami to, to one po prostu robią swoją robotę, że, że, że, że są wyjątkowe. A, a faktycznie ciekawsze się okazało, okazały się te historie gier planszowych opartych na grach wideo. Mm -hmm. I tak jak Ryszard obiecał, jeśli, jeśli chcecie posłać więcej na, te, na temat tych gier, to, to, to bardzo chętnie taki, taki dodatkowy, taki suplement tak o, o grach, o których jeszcześmy nie powiedzieli, nie bym z Ryszardem nagrał, więc dajcie znać. Ryszardzie, jeszcze raz Ci dziękuję. Ja Oczywiście ja nie muszę tutaj reklamować, ale tak jak mówię, kanał ryszardareslaw.pl osiągnął 10 tysięcy subskrybentów. Dodatkowo jeszcze Ryszard osiągnął 37 lat wiosen na swoim karku, więc też Dobre. gratuluję Ci serdecznie, że, że tak świetnie się trzymasz, mimo tak młodego wieku. I, i co? No, do, do usłyszenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby wejść na stronę FantasmaGierii, fantasmagieria.net, facebook .com. Tom, ukośnik podcast Fantasmagieria i co słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Na razie.